Witam, Fantasmagieria, podcast w grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 655. Ja nazywam się Damian polłaka Dachman i ze mną jest Rafał Ściński Kasik. Witaj Rafale. Cześć Damian. Dobry wieczór. Dzień dobry słuchaczki, słuchacza. No, kopelat, kopelat. Nie udało się nam ostatnio nagrać tego specjalnego odcinka. Ja byłem na, na wyjeździe, ale zapytam cię, jak przeżyłeś to ostatnich kilka, kilka tygodni, czy.. czy jak, jak minął ci czas. Ja później się podzielę, wiesz, to jest, te, to, jest to otwarcie, jak żeśmy dyskutowali. Teraz będziemy rozmawiać o, o wszystkim, o niczym. O życiu, o życiu. Tak, o życiu. No co, no nie nagraliśmy, bo mnie choroba dorwała. Eee, I oczywiście, jak e, każdy szanujący się e, mężczyzna, nie poszedłem na L4, <grym, <grym, <grym, tylko, <grym, tylko przechorowałem to chodząc do pracy. I, tutaj. drodzy słuchacze, dlatego nie było... Na nowym odcinku mnie nie mogłem być razem z Jerem i z Damianem, e, mm -hmm. bo po prostu już nie byłem w stanie cokolwiek robić po pracy, jak tylko po prostu położyć się i, i, i umierać w samotności pod kołdrą. Mm -hmm. a, a tak naprawdę. A obejrzałeś sobie coś ciekawego? Odkryłeś jakiś taki, wiesz, horror pod kołdrą? Jakiś taki znalazłeś? Miły? Co, coś przeczytałeś? Znaczy, znaczy będziemy oczywiście mieć kąci kulturalny, bo mam parę rzeczy, ale, ale tak sobie to, tak zapytam się, zanim ja opowiem, wiesz, wejdę w tym, co u mnie słychać. <śmiech> I co ja widziałem yy, ciekawego. Wiesz co, czy coś obejrzałem fajnego pod kołdrą? Chyba nie. Chyba mm -hmm. nie. Tak naprawdę to, o ile dobrze kojarzę, to... Yy, to chyba nie. Mm -hmm. Tak mi się wydaje, że... Yy, Rozmawialiśmy o, ostatnio o jednej bitwie po drugą i o Saturday Night Night. Mhm. E, rozmawialiśmy o mam ten, Head. Chyba to się nazywał ten film, tak? E, mhm. No i to był koniec, jeżeli chodzi o październik. W listopadzie byłem w kinie na, na, na, na dwóch filmach, ale, ale rzeczywiście He Halloween to był taki trochę bezhororowy w tym roku u mnie. Mm -hmm. uh... No, ja, no, ja za, żadną musiałeś. taką super straszną grę nie, nie zagrałem, ale, ale no właściwie to nie wiem, czy chronologicznie, czy nie, mm -hmm. z tym, co u mnie słychać, bo ja yy, wziąłem z Steam DK i postanowiłem, że zagram w Little Nightmares, ale nie w tą uh -huh. najnowszą odsłonę, trzecią, która na teraz pierwszą? wyszła. tylko w jedynkę, tak, bo miałem gdzieś, yy, na, na, nie wiem, albo na Goku, albo na, na, na Epiku, już nie pamiętam dokładnie, chyba na Epiku, właśnie tą Enhanced Edition, ale jak mnie zapytasz, czym się różni Enhanced Edition od tej pierwszej, oryginalnej, to, to, to nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Ale generalnie to jest taka przyjemna gra, chociaż z irytującymi momentami. Takie elementy gdzieś platformowe, albo takie elementy związane z uciekaniem na przykład, nie wiem, przed kucharzami, no, trochę mnie irytowały, ale jako taki ciekawy, taka ciekawa historyjka, dosyć mroczna, w taki, no, z bardzo taką ciekawą atmosferą i w takim ciekawym miejscu, to nawet mi się podobała, wiesz, tak jak sobie myślę o tym. Więc to, to jest taki tytuł, który, który zupełnie mnie ominął, kiedy on chyba wywołał jakiś taki szał. Bo z tego, co słyszałem, to w ogóle te gry się sprzedały jakoś nie w kosmicznych nakładach. W sensie to dziesiątki milionów. I, i, I to była taka gra, gdzie pewnie na tą trzecią część wiele osób czekało, mimo że. Że to już chyba inni ludzie ją robili, nie? nie ci odpowiedzialni za te pierwsze części. Ale nie, ty grałeś w Little Nightmares? Podobało ci się? Pamiętasz w ogóle coś? Pograłem z tego? pół godziny i na tamten moment nie miałem ochoty w coś takiego grać. Mhm. Odłożyłem i nigdy nie wróciłem. Z tego co wiem, to chyba nawet jest słuchowisko zrobione, to jest dostępne na Spotifyu z tego świata. Także rzeczywiście to jakiś tam fenomen był, jest. Ale e, szczerze mówiąc to mnie nie dziwi, bo e, w tym momencie w, e, bardzo dużo, w tym momencie, od wielu lat bardzo dużo małych gier horrorowych żyje e, na streamach. Streamerzy mm. bardzo potrafią spopularyzować tytuł, który wydawałby się zupełnie nie sukcesu. Tak. A, a są takie gry, które po prostu okazały się fenomenami, bo jeden z drugim streamerem akurat strzelił się w ten tytuł. Strzelił się tym tytułem w oczekiwania w gusta swoich widzów i to poszło lawinowo. No tak, ale teraz właściwie jesteśmy w takim punkcie, że po pierwsze mniejsze gry, a po drugie właśnie streamerzy i youtuberzy robią Taki największy marketing potrafią najbardziej zachęcić do, do, do, do jakiegoś tytułu, do jakiegoś grania, a czasami też nawet negatywna, yy, negatywna reklama, bo nie wiem, ja nie, nie chcę wchodzić w szczegóły albo mówić o tym specjalnie, ale yy, kilka dni temu, nie wiem, tydzień temu albo jakoś dwa tygodnie temu, nie wiem, wyszła książka Teoria spisku. I tyle było szumu wokół tego, że y, przypisy i w ogóle część y, y, była przygotowana za pomocą sztucznej inteligencji. Ja nie wiem, jakie tam były szczegóły, nieważne. Ale tak mnie to zaciekawiło, bo ja znam tą audycję, z której y, którą prowadzi ta autorka i generalnie nawet mnie zaciekawiło, że mówię kurczę, na, teraz zupełnie tak, ta, ta, ta książka była poza moim radami, Ja bym o niej nigdy nie usłyszał, gdyby nie to, co się po prostu, wiesz, wydarzyło, wiesz, co się wylało i tak mówię no i teraz może bym sięgnął z taki takiej przekory. Nie? I to się tak czasami dzieje, bo dużo jest takiego, też jeśli chodzi o gry, takiego, takich negatywnych emocji. My to przeżywamy cały czas, nie? Bo, bo dramy się sprzedają, bo dramy się klikają. I jak jakaś gra, powiedzmy, nie zdobywa yy, nie wiem, jakiegoś takiego uznania, to czasami, czasami zupełnie yy, nieświadomie, no, mówię, no jednak bym sprawdził, zobaczył co to jest, no nie? Oczywiście ze względu na to, że ten czas, czas nie jest z gumy, to to nie jest tak, że każda gra, która yy, dostała Powiedzmy po uszach, no nie, to um, muszę zobaczyć, co to jest. Dlaczego ona dostała tak? Ale tak się po prostu zdarza, czasami po prostu, nawet ten, w myśl tej zasady, prawda? Nieważne, co mówią, ważne, żeby nie przekręcili nazwiska. To, to czasami e, tak się dzieje. No ale e, ja znowu, jeśli chodzi o takie horrory, e, gry, które jakiś czas temu e, no, miały taki m, pozytywny baz wśród. E, Wśród, e, krytyków, tak mi się wydaje, bo nie wiem czy wśród samych graczy, ale na pewno e, e, ktoś o niej wspomniał w tamtym roku podczas podsumowania i też widziałem jakieś takie zachwyty, słyszałem po prostu, że to jest jakaś gra rewelacyjna, która mm, nie wiem, zaskakuje po prostu tym, i, i, wiesz jaką historię opowiada, to jest ten mouthwashing, nie wiem czy grałeś. Nie nie to jest, to jest tytuł, który jest yy, yy, Humble Bundle a, chyba teraz jest, o ile dobrze kojarzy. Tak, zarazem chyba z, jest też taką grą, która też jest w podobnej w ogóle yy, stylistyce, ten Arctic Eggs, chyba tak? To jest, to jest tytuł taki, nie wiem, że to jest gra, która wygląda jak yy, by z, była zrobiona właśnie w tym low poly, tak, na PlayStation 1, mm. ale ma swój taki ciekawy vibe, nie? Że, że czasami nawet dobrze wygląda, to jest takie paradoksalne, ale wiesz, no to zawsze jest ten zmysł artystyczny, nie, no, nie wiem, czy, czy kojarzę, nam, akcja dzieje się na, na pokładzie takiego y, kosmicznego transportowca, który przewozi jakiś taki tajemniczy ładunek. Nie? Znaczy, to się wszystko wyjaśnia no nie? i nawet tytuł sugeruje, powiedzmy, y, co, co w tym ładunku jest, ale y, zaczyna się to w myśl tego Hitchcockowskiego y, y, y, pomysłu, tak że Najpierw jest wybuch wulkanu, a później napięcie rośnie nie? I, i, i tak zaczyna się od, tego, od katastrofy. Tak? Że, że... Ale mówimy o Mouthwashing czy o Arctic X? O Mouthwashing, sorry. O Arctic X wspomniałem jako, że jest w tym bundlu, w którym też chyba nawet Little Nightmares jest i tam w ogóle. Nie, nie, to jest inny bundle. Wiesz co? A jest tak, bo jest jeszcze z tym Dark Anthology, tak? Czy jak to się tam Tak, i tam jest właśnie Little Nightmares, a Mouthwashing jest w bundlu Indie Fears. A, tak, tak, tak, tak, tak. I, Macie powiem, jeszcze że, y, y, czas y. do dwudziestego chyba pierwszego listopada, żeby ewentualnie sobie sprawdzić ten e, bundle, bo on jest 21 listopada, kończy się. A, no to spoko, to jest czas, bo w bandlu wydaje mi się, że to jest ok, że to jest cena w porządku. Ja kupiłem w promocji, to nie była jakaś duża promocja, ale to był taki moment, że się gdzieś nasłuchałem i znowu ktoś wspomniał o tym, że Przyszedł raz grę i w sumie y, nie zastanawiał się na tym, co czytał, co tam się dzieje i postanowił pod wpływem drugiej osoby przejść jeszcze raz, jakby bardziej się wczytywać w, tą, w te komunikaty. Bo generalnie chodzi o to, że akcja dzieje się na tym statku, po tej katastrofie, ale ona jest przeplatana właśnie, że masz i... Y, y, czas po katastrofie, ale też są retrospekcje, czyli sytuacje, które były przed katastrofą. I to jest taka mała załoga, no można powiedzieć jak na, jak na Nostromo. Nie? Tam jest nie, chyba pięć, pięć osób i, i generalnie e, kapitan statku ulega poważnemu wypadkowi, no jest, e, jest taką żywą kupą mięsa. No nie? I tam są naprawdę mocne, psychodeliczne takie e, sceny, wręcz odrażające na przykład, nie wiem, jest scena z przyjęciem, ale nie będę zdradzał, ale tak to to jest taka dosyć prosta gra, w której chodzimy po dosyć ograniczonym terenie tego statku i rozwiązujemy jakieś proste y, zagadki środowiskowe i jest może jeden taki y, dłuższy y, fragment gry, gdzie jest trochę większe, większe napięcie, większa groza i naprawdę y, jak grałem już nie wiem na słuchawkach po ciemku, no to się wczułem, to była taka atmosfera, że wiesz, coś za tobą chodzi nie? I, i musisz yy, przed tym złem w bardzo taki specyficzny sposób, w cudzysłowie, uciekać. Nie? I to mi, się, to mi się nawet podobało, ale tak to historia jest dosyć obyczajowa i, i to jest interesujące, nie? że, że yy, i ta oprawa, i yy, to, co yy, powiedzmy i ten element y, psychodeli, tego, tego horroru, to jest taką, taką nakładką na to, wiesz, że, że tam jest po prostu jakiś taki dramat między tymi osobami na tym, na tym statku, bo tam jest y, właśnie kapitan, jesteśmy my. Y, znaczy, my właściwie czasami w, jakby wchodzimy też w rolę kapitana, no bo tak jak mówię, no te, te, te postacie się przeplatają i szczególnie jeśli chodzi o właśnie tę retrospekcję, że jest takich dwóch bohaterów, których my możemy się wcielić, no ale to jest wszystko fabularnie, liniowo. Nie? Tutaj nie, nie ma, nie, nic nie decydujemy. No i mamy właśnie chyba yy, nie wiem, lekarkę, sanitariuszkę, tak mi się wydaje, yy, mech, głównego mechanika i takiego właśnie yy, czeladnika. I, I generalnie ta interakcja między nimi jest dosyć napięta i, i to, że jest ta, ta beznadzieja, że tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy, czy ktoś ich uratuje, że te zasoby się kończą, kurczą i, i, i co teraz, nie? Więc jest dużo fajnych aspektów, ale być może oczekiwałem nie wiadomo co, wiesz, oczekiwałem może drogi Kormaka, nie wiem, czy cokolwiek, nie? Wiesz, takiegoś, czy, czegoś, co cię po, po, po zakończeniu tej historii wstrząśnie. A tam jest dużo takich ciekawych motywów, jak na przykład, nie wiem, e, filmy mm, trochę stylizowane taką e, Looney Tunes animacje. W jakichś takich filmach, nie? Są jakieś y, y, przekazy, do no niej, że się tak wyrażę, podprogowe. No, jest dużo takiego też gore, nie? Jest, jest dużo takiego, y, takich naturalistycznych obrazów, nie? To, to trzeba przyznać. No I dużo takich plakatów, y, bo wiesz, firma się nazywa Pony Express, więc tam są takie, jest taki kucyk, który, który na plakatach y, w dosyć taki prześmieszczy sposób mówi, no nie. Że, że, żeby pracować, bo, bo praca jest najważniejsza I takie rzeczy, no tak powiedzmy, czy tam, wiesz, korporacyjny taki yy, BS przedstawiony właśnie na tych plakadach. i powiem tak, że generalnie, to jest bardzo ciekawe, ale jakbym tą grę na przykład odkrył na jakimś Itch.io, czy coś takiego, to bym był zaskoczony, ale nie oni sobie wyceniają na chyba, nie wiem, 15 dolarów, 15 euro, ja kupiłem chyba ją za 10, bo, bo była jakaś po prostu obniżka pod tym pływem, no nie? I tak nie żałuję, ale generalnie yy, spodziewałem się czegoś więcej, wiesz, spodziewałem się, że bardziej mnie trzepnie, bo tam można interpretować pewne rzeczy, ale tam nie ma czegoś takiego, że tam jest jakaś, jak coś ukryte, nie? Tam, yy, mm -hmm. tam pewne rzeczy związane z tymi postaciami, z tragedią tych postaci, one są jawne. No jedynie, co jest szokujące, to to, że na przykład pod wpływem właśnie Jakichś takich pseudodeli, jakichś środków, czy czegokolwiek, gdy nie masz, masz takie wizje tego, co się dzieje. I tak mówię, no, no jest to przyjęcie, ale nie będę zrazu tam się dzieje. Czy, czy właśnie są te momenty, takie końcowe z, z monitorami, no, które, które mogą budzić niepokój, jakieś bieganie po jakimś cmentarzu albo coś, ale, ale yy, tak to. Yy, to myślę, że jeśli chodzi o horror, to, to są gry, które, które to robią lepiej i, i, i wywołują yy, dużo większe. Emocje, no nie, też po No ale to, to do, ciekawy taki eksperyment. No. To w, do takiej ym, stylistyki odwołuje się, jak mówisz, czyli takie powiedzmy era pierwszego PlayStation, Sega Saturn, odwołuje się gra, po którą prawie sięgnąłem. E, bo ja miałem naszykowaną ym, na nasze Halloweenowe nagranie, ale ym, Zacząłem sobie pykać w Residenta 8 i tam jakoś szalenie dużego progresu nie zrobiłem, um, ale miałem też naszykowany Crow Country. E, to jest też zeszłoroczna produkcja odwołująca się do Rezydentów, do takich gier survival horror z kontrolami Tank Control, a nie kontrolami. Z poruszaniem się Tank Control. E, aha, aha. I, I to miałem naszykowane, ale nie, nie grałem praktycznie w ogóle, bo no nie nadawałem się, no, no co tutaj dużo mówić, że mhm. e, nie, no nic praktycznie nie takiego mhm. wy, wymagającego jakiegoś zaangażowania e, nie robiłem. I dopiero gdzieś tam zacząłem odżywać w, w, od na początku listopada, bo, mhm. bo po prostu e, no, byłem wymęczony choróbskiem. Tak. Trochę żałuję, ja powiem szczerze, taki... trochę żałuję, że, bo tak sobie teraz myślę, nie, że poszedłbym na L4, miałbym czas, żeby się pochorować, żeby pograć, żeby poczytać, ehm, no tak. może bym miał na tyle yy, zdrowe gardło, żebym z jakimiś tam problemami, ale nagrał podcast, no ale człowiek głupi poszedł do pracy i wiesz jak jest. <śmiech> wybrałeś najgorsze rozwiązanie, wybrałeś tak. bramkę numer Słuchajcie... 3 i tam był Ząk. Tak, ale wiesz co, jest, co, byłem w szoku, w bo... Praca bo... jest najgorszą rzeczą, jaką człowiek może robić. To jest po prostu coś, ja mam co, też co, takie, Nie wiem, skąd ta tak... myśl przyszła. Mi takie myśli przychodzą cały czas. Kiedy idę do pracy, kiedy wracam z pracy, mówię... Jakby to zupełnie inaczej było, jakbym nie musiał pracować. tak? Nawet sobie tam myślę... Hmm, a jakbym na przykład, nie wiem, rzucił pracę. Może bym coś innego zrobił. Ale wiesz, to, to jest tak, że niestety no, jesteśmy w... Te, w takich sytuacjach, że człowiek musi pracować, nie? Żeby żyć. Nie? Musimy, bo musimy płacić rachunki, musimy jeść. Ja wiem, no, musimy, to, nie są, musimy... to nie są te czasy, że dzieci wy tego wypuścisz do czyszczenia kominów, nie? To już niestety nie, nie ma takiej opcji. No, no, Syn do ja powiem, czyszczenia że... kominów, córka jako praczka gdzieś i by się dało, nie? ale to już nie te czasy. Nie? Mhm. Nie pozwalają tych znaczy, ja, No tak, tak, tak, tak. Znaczy, ciekawe czasy, ale do, na szczęście dawno minione. Ale a, a propos da, dawno minionych rzeczy, to ja byłem w szoku. Ja byłem w szoku, bo ja nie oglądałem dawno polskiej telewizji, ale wiesz, jak, jak jestem w Polsce, to czasami e, leci w tle odpalony telewizor. Nie mówię, że cały czas, tylko po prostu zdarza się, nie? Że tak wieczorem siądę i włączę i tak z ciekawości. I wiesz, że wrócił iść na Całość program turniej? I też go prowadzi z... No słyszałem, tak, słyszałem, że teraz Polsat ma iść na całość, ma milionerów. No, no stało się po prostu, przejęli, przejęli tą karuzelę śmiechu. i Ten, ten jest z gwiazdami, no to tam wiesz, po prostu cała, cała rozgrywka jest na Polsacie teraz. No się okazuje, że a, a reszta telewizji robi tylko te paradokumenty. dokumenty. I, i, i, to I też jeden jest... z dziesięciu na dwójce jest. Tak, tak. Ale, ale wiesz co, ja zawsze byłem przekonany, że oni trzaskają te paradokumenty jak szaleni i to jest tak, że oni po prostu kręcą jeden odcinek dziennie, dlatego tam jest 600 odcinków i tam nigdy nie ma no, starych rzeczy. A ja włączyłem jakiś, nie wiem, który to był program i leci właśnie jeden z tych paradokumentów ale słyszę, że jest lektorem, znaczy lektorem, w sensie narrację prowadzi, wiesz, tak w tych, tych momentach, no nie, żeby tłumaczyć, co się dzieje. Tomasz Knapik, świętej pamięci już teraz, nie? a on już parę lat temu zmarł. I, i oni sięgnęli naprawdę do jakichś takich głębokich archiwum, no nie, i nie dość, że to jest tanie w produkcji, to nie jeszcze dodatkowo na tym zarabiałem, bo, bo puszczałem powtórki. No tak jak zarabiam na przyjaciółach, nie, że, że syndykują to, i, i to jest niesamowite, że nawet takie rzeczy, takie paździerze są. No, no nie oszukujmy się, to nie jest wysokiej klasy produkcja, nie? Dla mnie to jest bardziej takie, takie larpowanie, że aktorzy, amatorzy bawią się w, w, w aktorstwo. To w się, sensie, no nie, I, i, i, i to jest ciekawe. Nikomu nie ujmując, bo też nie chciałbym komuś tutaj na, na, nacisnąć na, na odcisk, że jak mogę, jak śmiem obrażać y, coś, co, z czego Polska słynie. Jak... Wiesz, bo to mi się wydaje, że to jest coś tak niezwykłego, bo to jest coś pomiędzy reality e, TV a, a, a no, prawdziwą produkcją. Nie? I mamy swoje disco polo i mamy te paradokumenty. I że tego się nie da jakoś eksportować. Może na rynkach wschodnich to y, jakąś taką szansę ma, żeby się odpalić. No, ale... ale myślisz że serio to jest tylko i wyłącznie rzecz Polska, to powiedzmy, no nie wiem, bo mnie się wydaje, mm. że Nigdzie indziej przyszło... tego nie widziałem. W Irlandii tego nie ma. Tego Wiesz, się... zaczęło się, tak mi się wydaje, nie chcę tutaj... Może ktoś pisał magistra albo doktoryzował się z tego i poprawi mnie, ale mnie się wydaje, że zaczęło się od programu na licencji. To była Anna Maria Wesołowska i Sąd Rodzinny. I to wydaje mi się, że to było coś takiego, co było ściągnięte z Ameryki. Mm -hmm. Znaczy ja nie chcę... Tutaj... Tak, ale to jest... Ale ja mówię o czymś innym. Ty mówię o czymś innym, wiesz? Bo... I, I później poszło W11, później poszli detektywi, później poszło jakieś okarety karety, pogotowiu. Mi się wydaje, że w Polsce się od ukrytej prawdy zaczęło, wiesz? I, i pamiętników z wakacji, które mogły być na licencji, jak sobie teraz pomyślę. No bo kto w Polsce by wpadł na coś takiego? Ja tego nie ja znam. Tylko... Nie, nie, nie, nie, nie wiem, że coś takiego istnieje, bo kojarzę na przykład żart z mięsnym jeżem, który hmm. był później transportowany do Diablo 3, czyli to już ile lat temu, nie, tak. e, to musiało istnieć. No, więc, więc dużo jest tych takich programów oglądałem, więc wróciła ta, e, e, no troszeczkę obejrzałem tej iść na całość, ale no to już jest nie ten czar co kiedyś, więc, więc pod tym względem e, wydaje mi się, że, e, że fajnie, że, że ta nostalgia jest i że ktoś wskrzesił ten program ale to już jest nie to samo. Kiedyś było lepiej. No ale, wiesz, ja w ogóle bardzo nie tylko przed telewizorem spędziłem ten czas, jeśli chodzi o moje urlopowanie, bo, bo grałem głównie na Steam Decku i, i oprócz mathwashing... Czyli czy przechodzimy wiem, do Miecha. Już, już jest system no tak, zakończony. Już. Prawie tak. Damian był w Polsce. Tak. Chciałem o tej Polsce opowiedzieć. A, o Polsce chciałem powiedzieć. Tak, bo byłem no, w dwóch fajnych miejscach. To się podobało? No, okej. Okay. I, I nie będę tutaj wchodził w szczegóły, yy, prawda? Yy, podoba mi się jeden sklep duży, yy, w którym kupiłem mikrofon i kupiłem yy, gadżet. Znaczy ja bym nazwał gadżetem, ale tak naprawdę to jest yy, Sek, mini zabawka. arcade. A, okay, Taka okay, zabawka. Okay. Taki mały automacik yy, przenośny. Tam jest yy, 200 gier stylizowanych na erę 8-bitową, ale, ale ze świecą szukać yy, skąd te gry się wzięły. W sensie, to nie są oryginalne. to są, no co proszę, to są jakieś budlegi chińskie. To są budlegi, dokładnie, dokładnie. I szczerze, na początku myślałem, że to będzie przycisk do papieru. to po trochę pograłem i tak dalej, obejrzałem te gry, no powiedzmy masakra, nie? Później okazało się, że jest tam jakaś, wiesz, jest wersja rewersji, która się nazywa, na wiem, Apple Seed, więc to już jest ok, Są warcaby. Więc to już jest jakaś lepsza gra. No ale koniec końców właściwie tam e, był niedziałający Tetris, więc nie mogłem pograć. I, i mi, ale mistrzostwem okazała się pierwsza gra na liście, F-22, która jest po prostu takim, e, wiesz, latasz po prostu samolotikiem w górę. Czyli w stylu e, nie wiem, e, e, Raidena, w stylu Swifta, Swiwa, e, no taki Banshee, no, to są tego typu gry, tak? Że tam shoot 'em up chyba to się nazywa. I najlepsze jest to, że to jest dosyć prosta gra, ale wciągająca, bo to jest taka prosta formuła. I najlepsze jest to, yy, że ja tam doszedłem do bossa i ja yy, na tym bossie polegałem. No, kilka razy podszedłem tam, probię, ale zostawiłem to dzieciakom. I dzieciaki się świetnie bawiły. I moja córka nawet tego bossa przeszła, co byłem zaskoczony w ogóle, bo ona ma niesamowity talent do tych takich gier zręcznościowo rytmicznych gdzie trzeba po prostu skakać. Coś jak... Yy, no nie Flappy Bird, ale taki kwadrat skacze po jakichś takich dziwnych platformach i omija jakieś kolce w rytm muzyki. Nie wiem, jak się tak nazywa. To jest ale os tam, Osum? Awesome, Coś takiego? No, ale to trzeba po prostu cały czas rytmicznie wybijać, wiesz, nad, paluszkiem na tym tym. I no jakiś taki talent jest. No nie chcę powiedzieć potacie, no bo to, wiesz, ale, ale generalnie yy, ta zabawka okazała się czymś więcej i nawet, nawet muszę przyznać, że postanowiłem, że ją zabiorę. No nie? Ona mi zajmuje tam miejsce w plecaku, ale biorę ją z tutaj, nie? Jako taki, taki przykład. Ta to osu tego, chyba. ale nie tak to, zobaczyć, to, zobaczyć, to jest chyba. Może, bo to jest jednej na telefonie. Ja tam w ogóle tego nie wiem. Bo są jeszcze takie, like, nie wiem, czy Crazy Roads, czy coś w tym stylu, co przypomina takiego nowoczesnego Frogera w życiu izometrycznym. Ale, ale no jest parę takich gier, gdzie, gdzie liczy się po prostu ten timing, nie? I to jest, to jest istotne i e, okazuje się, że na takim małym joysticku z dwoma przyciskami to się da jak przełożyć te, te, te zdolności, nie? No i to było, to było jedno, ale dwie takie naprawdę fajne miejsca, dwa takie fajne miejsca, które odwiedziłem to było Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nie wiem, czy, czy ci się gdzieś obiło, czy, czy tam byłeś, czy widziałeś, czy słyszałeś. A, nie, nie było. Ale w drodze nie, do, do takiego miejsca zwanego właśnie e, Krakowskim Muzeum Arcade, chyba tak się nazywa, Aha. po prostu mając czas, bo dopiero otwierali o 14, no wstąpiłem do tego Muzeum Lotnictwa i muszę powiedzieć, że fantastycznie skonstruowane. Bo to jest na terenie y, y, starego lotniska, które jest właściwie no, prawie w, y, w, wiesz, w, środku, w środku Krakowa. Nie? No, wiadomo, że nie, nie na, na, na Starym Rynku, znaczy tam w okolicach nie, tam y, Wawela, y, ale, czy Wawelu, y, ale to jest, to jest połacie terenu, na którym jest w ogóle dziesiątki migów, <taki> takich, wiesz, 21, więc tam może po prostu jakieś suchoje są. E, chyba był jeden MIG 29. E, no, było kilka tematycznych takich hangarów, w których mogłeś znaleźć naprawdę niesamowite rzeczy, wiesz. O, historia lotnictwa, historia lotnictwa e, polskiego, e, tam nie wiem. E, tam chyba było jedno miejsce, że były samoloty w ogóle yy, i to tak fajnie to było przedstawione, że tam było z pierwszej wojny światowej taki jeden hangar był nazwany yy, Zimna Wojna, chyba tak, ale tam właściwie nie mieli, nie mieli za dużo, to chyba był yy, chyba F-4 Phantom, ogromny samolot, ja byłem no w szoku jak, jak w porównaniu na przykład takiego Miga 29, czy jakichś innych samolotów, on jest duży, nie? Yy, I świetnie się tam bawiłem, więc jak ktoś jest... Yy, Yy, szuka miejsca, gdzie może spędzić takie półtorej godziny, dwie godziny minimum, no to to muzeum yy, yy, lotnictwa yy, jest, jest takim, trzeba być. Nie? I nawet yy, pod wpływem właśnie tego, yy, co tam widziałem, kupiłem sobie model do, do składania. Jest taki, nie wiem, czy kojarzysz, taki Metal Earth. To są, to są modele, których się nie klei, tylko one są w, yy, z blaszek, które wycinasz. No, nie? One są tak zrobione, że po prostu je... W, wykręcasz, wycinasz z, taki, z, taki, z takich ramek, nie? prawie jak normalnie samolot do sklenia, ale idea jest taka, że tam po prostu nic nie sklejesz, tylko wszystko składasz. No i <śmum> kupiłem sobie jakiś model samolotu e, Sabre e, i niestety e, trochę mnie pokonał e, F-86 Sabre i ja go w końcu złożyłem, ale e, no, e, muszę go oglądać jakby z daleka, z dystansu, bo, bo niektóre rzeczy mi tak wyszły, jak, że chyba jednak zostanę przy sklejanych modelach. Ale drugie miejsce, które odwiedziłem w Krakowie, które jest właściwie tylko parę kilometrów od właśnie tego muzeum lotnictwa polskiego, to jest to krakowskie muzeum arcade'ów. I no to jest niesamowita taka podróż w czasie, aczkolwiek jest parę nowoczesnych maszyn też tam, nie? bo to krakowskie muzeum mieści się właściwie w takiej jednej większej sali, gdzie Automaty są w kilku rzędach, ale już jak wchodzisz do tego, to masz ten taki niesamowity klimat, niemal jakbyś wchodził do... No, wiadomo, że i jeśli chodzi o, o kształt, no nie i rozmieszczenie, no to nie jest wóz drzymały, aczkolwiek y, nawiązania do, do wozów drzymały są, bo na, na ścianach są zdjęcia właśnie z epoki, które pokazywały, czym kiedyś były salony automatów w Polsce, ale po prostu wchodzisz i od razu po lewej stronie masz Nowoczesne e, te flipery, Znaczy nowoczesne w sensie, że to są e, flipery, które e, mają ciekokrystaliczne wyświetlacze, takie ogromne telewizorki. I tam nie wiem, e, był, e, nie, chyba John Wick jest na wejściu, nie wiem. E, e, Johnny Mnemonic był, ale nie wiem czy taka, Johnny Mnemonic był trochę starszym automatem, ale był King Kong, było Dungeons Dragons i to w ogóle. Wiesz, no tu masz taki ekran, właściwie nie patrzysz na ten ekran, ale tam się tyle rzeczy dzieje, tam jest taka ciekawa ale o pinballach? O pinballach, tak, że one... Okej, okay, Johnny Mnemonic no... kojarzy ten pinball. Bardzo tak. fajny jest. Tak, tylko, że on nie ma nie ma takiego właśnie ciekłego wyświetlacza, który jest, jest taki, taki rozpikselowany. Po prostu, tak. tak. Po prostu taki pasek, który wyświetla pomarańczową Tam coś tak. tam. To były piękne czasy w ogóle dla pinballi. Ten, te lata dziewięćdziesiąte pinbale się u nas pojawiały i kilka mm. takich licencjonowanych no to miałem w Pabianicach w różnych punktach, a no to w jednym na basenie był bohater ostatniej akcji, albo tak jak ja wolę e, ostatni bohater akcji. Tak, to tłumaczenie tak. moje i uwielbiałem ten pinball. Tak samo żadnego Monika dobrze kojarzy no Terminator 2 fantastyczny, Guns N Roses był bardzo fajny e, pinball. Mm. W takiej restauracji to zdarzało mi się tam czasami e, gdzieś tam na obiad być z rodziną i, i praktycznie nic nie jadłem, tylko siedziałem na tym pinballu. Także, kurde, no to są, ja bardzo lubię pinbale Akurat pinbale tak. to wolę, powiem szczerze, bardziej y, mnie interesują, niż y, tak. niż te takie automaty z grami Capcomu, czy tam SNK, bo, bo y, to sobie mogę grać na emulatorach i zresztą ograłem swojego czasu. Wszystkie te takie mhm. klasyki. Ale pinball, to super, bym sobie chętnie to miejsce odwiedził, skoro mi mówisz, że tam są. Podobno w Warszawie też jest coś tak, takiego. Tak, jest, jest, co jest, jest. Bardzo było spoko miejsce. Mhm. W Warszawie byłoby bliżej, no. Ale I to wiesz, i, i, i, tak? Kiedyś przy okazji, jak będę w Krakowie, to dlaczego nie? Wiesz, ja 10 lat nie byłem w Krakowie, tak naprawdę. Yy, mhm. i, I. No, dokładnie. No i 10, 10 lat temu byłem ostatni raz w Krakowie na tak? koncercie. Fighters. No. Tam byłem dosyć długo, kilka dni, i, i taki dłuższy urlop, i, i, e, i właśnie e, wtedy tego miejsca nie było. Nie, nie to jest jakiś taki no, w ogóle w tej takim ciekawym miejscu, y, bo wchodzisz do budynku, widzisz jakimś korytarzem, tu jakieś, wiesz taki, taki wieje takim, oni mogliby w tym, w tym miejscu kręcić, nie wiem, roist kolejny sezon. Naprawdę, to tak z zewnątrz wygląda. Bo wchodzisz i to jest niemal jak te takie y, y, sklepy y, typu społem takie szerokie, płaskie, no nie z nic... Y, y, y, wiesz, wchodzisz i tam po prostu masz jeszcze jakiś korytarz i, i tam wszystko może być, nie? A to sprawiałyby takie na... miejsca, takie, A, które tak. są jeszcze przed tą taką beznadziejną rewitalizacją. No, no, no. no. A, przecież tam się znaczy, nie mówię, że dzieje, ona jest zawsze tam, beznadziejna, ale tam lubię takie miejsca właśnie... Studiowałem w Łodzi i dużo takich właśnie Miejsc w kamienicach jakichś poukrywanych. Yy, za, w, mm -hmm. Jakiś tam wiesz, bar czy coś. Zresztą w Krakowie jakieś też tak było, że gdzieś tam wchodzisz na piętro, a tam jest klub w ogóle. Yy, tak. Na pierwszym piętrze, czym drugim piętrze kamienicy i, i jest impreza. Mm -hmm. Nie, no, ale generalnie miejsce super. Mówię, no, te no tej pinbole to jest jedno. I tam naprawdę masz masz całą historię pinboli, bo nawet jest pewnie taki jeden. Mogę się mylić który jest, nie chyba z lat 70 albo 80 bo widać, że on jest w pełni taki analogowo elektryczny, że, że nawet te zegary, no to są te takie ciekuchrystaliczne, wiesz, te takie charakterystyczne lampowe, nie wiem, cyfry, a nie, a nie, a nie wyświetlacze jakieś, więc, więc to jest jedno, ale a propos ty, tego doświadczenia, jest bardzo ciekawe, co mówisz o, o grach Capcomu i tak dalej. Tak, tam i były i Cadillaki, i były y, jakieś inne tego typu gry, nie widziałem Final Fight, ale być może dlatego, że nie, nie, nie zwróciłem uwagi, ale Final Fight to jest taki, takie moje must, must play, więc musiało chyba tam nie być. Ale jest ogromny automat do X-Menów i on jest na, zgodny, osób? Tak, na, sześć osób? na sześć osób. I to są dwa kineskopy, Super które rzecz. są tak połączone, że gdyby nie to, że ten, jeden ten kineskop już był dosyć wypalony, więc różnił się po prostu nawet odcieniem koloru, no to tworzysz się po prostu grać na jakimś takim długiej panoramie. I, I zabawa była przednia, bo, bo graliśmy w całą rodzinę. Na początku było się ciężko zorientować, ale wiesz, wchodzisz do tego lokalu, to płacisz tylko za wejście i wszystkie automaty są Free Play. Super. Więc, nie, nie, nie, więc po prostu nie musisz wejść. ile tam się kosztuje marzyć. dla osoby? Yy, to zależy. No nie? My żeśmy kupili dla, dla całej rodziny na, na godzinę, bo mieliśmy mało czasu, więc, więc to było takie liźnięcie, to było takie posmakowanie tego i to było rodzinny bilet 170 zł, nie? To się tak skaluje, że dwie godziny już trochę wyglądzi, wychodzi lepiej, a możesz po prostu sobie na cały dzień wziąć y, wejściówkę i wtedy od tej y, drugiej do chyba do dwudziestej, czy tam do którejś możesz sobie siedzieć i, i grać. I tam są ludzie ze te, te stali bywalcy, bo był jeden automat, który, mm, który nie wiem jak się ta gra nazywała, ale generalnie ona przypominała takie gry rytmiczne, takie muzyczne. Mhm. Gdzie masz obręcz, i na tej obręczy wyświetlają ci się. Yy, no, no, po prostu uderzasz tak, tak jakbyś grał w Guitar Hero, tylko na jakiś nie że nie uderzasz w yy, yy, klawiszy czy tam przycisków na gitarze, tylko po prostu klepiesz yy, prawie jak na bangosach, tylko nie, do były, nie, nie były bangosy. Zresztą jakiś bębny i tak, de, taka gra była też, nie? Było Densetz Dance Dance Revolution, i oczywiście zagrałem. No, I tam był taki profesjonalny gracz, który był na rękawiczki wiesz, no bo jak uderzasz to, to po do tego, jak. Wiesz, no nie możesz sobie uszkodzić dłoni, albo yes. może oblewi się, się klepie, więc ja w ogóle byłem, byłem w szoku, no bo tam wykręca jakieś niesamowite liczby. No mieliśmy to na czasie, nie było dużo ludzi. Z menami, nie wiem, mm. czy ktoś słucha słuchaczy może ma takie wspomnienie, ale ja kojarzę z salonów gier w takiej nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno. I w latach 90. ten automat był w Mrzeżynie. Ten taki podwójny i tam też z kolegami no, przepuściliśmy dużo pieniędzy. Tak, no dużo. bo wiesz, na no, 6 osób to jest no, tych chyba Znaczy na, nie było nas chyba nigdy 6, ale we czterech pamiętam, że tam tak. przepuściliśmy sporo pieniędzy. Ja w Teenage Ninja Turtles w 4 osoby, znaczy na tym automacie tak w 4 osobowym to zdarzało nam się grać, ale, ale... Tak, nie, no nie, ale tam jest no, mnóstwo. Tam są też takie stare automaty, jakiś Jurassic Park, jakiś takie, co się strzela z konetem. Mhm, tak. Fajne, fajne. Więc naprawdę w ogóle super miejsce. Strasznie się cieszę, że, że tam trafiłem, bo to było tak, że ja wiedziałem o tym miejscu i tak się zastanawiałem, co robić tam w Krakowie, no nie bo mieliśmy jeden dzień, no i, i, i słuchacze, i, i właściwie no, też też jeden znajomy wspominał o kilku miejscach, no i tak mówię, no w sumie dzień przed odlotem, czy tam w dniu odlotu, bo jak lecieliśmy wieczorem, to czemu nie? I, I naprawdę świetnie się bawiliśmy. Zresztą w ogóle to był taki dla mnie mikro Pixel Heaven, taka retro impreza, bo i stare maszyny i sprzęty, i też jakby spotkanie towarzyskie, no nie, bo tam dzień wcześniej spotkałem się z Łukaszem, z Implexem i żeśmy sobie trochę pogadali, więc było naprawdę takie sympatyczne, że znaczy, generalnie jak Lecę do Polski, to to jest tak, że wiesz, sprawy rodzinne, rodzina, takie rzeczy. I, i y, zawsze gdzieś y, trzeba się tak troszeczkę wyjść z jakąś instyncją, się zmusi, żeby coś zrobić. Nie? Bo, bo, bo człowieka tak rozleniwia to, że przychodzi do domu, y, przepraszam, wraca do domu w rodzinne strony i, i tak naprawdę y, y, po tej podróży jest tak zmęczony i to jest tak wygodnie i mama się cieszy, że nas widzi. I zajmie się dzieciakami, bo wiesz, tu gdzieś na jakąś wycieczkę ich wyciąga. No więc yy, no mówisz, a ty ja sobie odpocznę. Nie? I nawet byłem blisko tego, żeby nie wyciągnął amigi, wiesz, podczas wyjazdu. A ja mam tą zasadę, że muszę zawsze moją CD-32 wyciągnąć, odpalić, sprawdzić, czy wszystko działa. A odpalić. nie możesz zabrać a... ze sobą? Wiesz, co? To jest. Ja mam już tyle tutaj sprzętu, że, dokład... że mam taki powód. Nie, bo mam jeszcze to moje Atari stare też na. na, na, na na tych starych śmieciach, więc jakby wyciągam sobie, żeby tylko tak powspominać, bo tak naprawdę jak chcę zagrać jakąś starą grę, a wiesz, albo nawet nie tylko, że stare gry, ale wiesz, nowe wychodzą, no kilka, kilka miesięcy temu wyszła odnowiona wersja Castlevanii, tej pierwszej Castlevanii, bo jak wyszła na Amigę w latach 90. Czy, na, czy w 90 roku, to był taki kiepski port. To po prostu była tak słabo y, przeniesiona gra na Amigę, że, że aż zęby bolały. I po latach po prostu zrobiono odnowioną wersję, a teraz właściwie, to nie wiem, teraz tak nagrywamy, to dwa tygodnie temu, e, wydano wersję na Migę CD32. Tylko wszystko to jest jakby, wiesz, hombru, nie? Na zasadzie takiej, że nie kupisz tego w pudełku, ładnie zapakowane. E, chociaż też gry na Amiga nadal są wydawane, e, ale to już bardziej jest taki... taki jak to się powie, taki produkt kraftowy, taki rzemieślniczy, że, że kupujesz to w jakiejś małej ilości i czasami nawet zamawiasz chyba to na Etsy, tak, jest chyba taki sklep, więc tak to wygląda, nie, więc, więc pod tym względem właśnie mówię, bardzo się cieszę, że, że, że trafiłem do tego muzeum, tak odżyłem trochę, wiesz, w tym sensie, bo skakałem od automatu do automatu i Sega Rally, i jakiś chyba MotoGP tam było, nie wiem, I, i cała moja rodzina się bawiła, wiesz, świetnie, nie, bo w ogóle, chyba najbardziej taką grom odjechano, ja zapomniałem, że ona istniała. Nie wiem, czy grałeś taką, taki celowniczek, grę celowniczek Aerosmith. Nie, nie znam. Nie. I tam jest po prostu taki, wiesz, strzelasz do jakichś dziwnych przeciwników, ale m, tam są takie momenty, że się pojawia Aerosmith, nie, to jakiś koncert, tu gdzieś ich porywają, no nie, i musisz, wiesz, muzyka to siła, no nie, i, i ona zwycięży, i tak dalej, I ta... Ale strzelasz do jakichś helikopterów, do, jakich, do jakichś wożów wypancerzonych, żółtych, do jakichś przeciwników, ale, ale muzyka jest świetna, no nie? No, wszystko na licencji. I tak sobie pomyślałem, kurde, y, faktycznie jak, jak chcesz, to możesz do każdego produktu zrobić, y, zrobić grę albo film, nie? bo tam jest ten y, serial Studio, który takie sukcesy odniósł nie? na Apple TV i tam jest taki wątek, że oni mają zrobić film y, w oparciu o markę kool -Aid. I właściwie no czemu nie, nie? Mogliby zrobić tak samo z Colomb, ze, ze wszystkim, Wiesz, no, są gry, które się łatwiej robi, nie? No, na przykład, nie wiem, gra z Michaelem Jacksonem, no był tam Moonwalker, no można zrobić, nie? Ale, no tak mówię, no to Walker, jest... Moonwalker kojarzę, kojarzę. Tak. Ja z takich gier, teraz mówisz, to ja zawsze a, bardzo dobrze wspominam a, i teraz... Kurde. <śmiennie> eee, Muzycznych jakich? Nie, segi gier. Eee, yy, I teraz patrz. Outran. Outran jest, ee, jak widzę, gdzieś automat. Outranu. To jest jedna z moich ulubionych gier. Takich. Ee, Zaszczyla jeden z pierwszych automatów to był oczywiście Mortal Kombat, Panisher, ale yy, Segi Outran, i, i to był taki pionowy automat z kierownicą. I był pedał jeszcze gazu, taki jak się mm -hmm. stało, to się wciskało bardzo dobrze. Wspominam, ja wszak gdzieś, gdzieś jeszcze go wypatrzę: już to się bardzo rzadko zdarza, ale gdzieś tam byłem w Czechach w hotelu i były takie super automaty, wiesz, tam yy, w bawialni. Hmm, jakiś taki super symulator narciarski gdzieś tam wiesz, takie takie naprawdę fajne automaty które są, no miały gry powiedzmy z poprzedniej dekady nie to były takie automaty i gdzieś tam z boku stał ten Sega Outrun to ja, to ja na tamtym automacie wolałem się pobawić niż na tych takich nowoczesnych wiesz? Mam, mam wielki sentyment Sega, Sega Rally też bardzo fajny fajny automat bardzo dobrze hmm. wspominam Eee, super. za czasu marzyłem właśnie o Sedze Saturn właśnie ze względu na Sega no, Byłem typu... raz w takim miejscu, już kończu, mm. kończąc, eee, gdzie były te automaty, to był, to był zwykły, zwykły pub. Eee, były takie automaty, ale wiesz, robione w tych takich nie stojących budach, tylko takich coffee table, że siadasz sobie na niskim krześle albo fotelu, i masz automat zrobiony wiesz w drewnie z popielniczką gdzieś z boku jeszcze no rzeczywiście wiadomo, że już nie używa się tego ale miejscem na drinka miejscem na drinka i wiesz, i tam pamiętam to były też takie takie wow coś dla mnie było, nie? że wiesz że sobie usiedliśmy i mieliśmy automat i mogliśmy sobie nie gadać, grać tylko po prostu no, chociaż e, akurat e, taki, na przykład klasycznego Ponga tam nie widziałem z, z tym takim charakterystycznym e, pokrętłem, to chyba był tylko arcanoid klasyczny. Okay, no, no, bardzo no, bardzo fajny. Ale, ale były jakieś automaty, tylko chyba takie na totalnie oldschoolowe, że widać było, że mechaniczne, ale akurat jeden do koszkowki chyba nie działał, a drugi to ja nie wiem, co to było, więc nawet nie, nie ruszałem. No, piękna, wiesz To jest, to jest właśnie siła, siła tej nostalgii, ale też siła tego, że y, masz taki, taki miks no nowoczesnych automatów z klasykami, bo, bo, bo, bo to było takim dla mnie na, na, najfajniejszym przeżyciem, że e, tu miałem nowoczesny automat, więc mogłem pokazać, e, znaczy mogłem sobie pograć coś, coś nowego, czego nie widziałem, ale mogłem też dzieciakom pokazać właśnie e, te gry, które oni mogą kojarzyć, bo czasami mi się też zdarzało odpalić, na no, Street Fightery, Mortal Kombat, no nie, no to kojarzą na pewno, ale właśnie tego X-Mena to absolutnie no, nie nie przyszło mi do głowy, żeby, żeby, żeby wiesz, że on tam jest, nie? Że, że coś takiego. I obiecałem e, dzieciakom, że, e, że będziemy kontynuować e, tę ten, ten, ten grę, jeszcze, ten, ten, ten grę jeszcze, w zaciszu domowym, więc muszę zobaczyć, czy. A się kojarzysz tam, jeszcze, jeszcze SEGI, e, automat z motocyklem. Pamiętasz, jak się ta gra nazywała? Też taka e, GP Rider super automat. Były dwa motocykle obok siebie. Połączone w jednej, no znaczy powiedzmy to była jedna Buda. Były dwa wyświetlacze i dwa motocykle obok siebie. Yy, jeden był niebieski, drugi czerwony. Tam też na tym kupę, kupę siana wydałem. Super rzecz. Tak. No tutaj było chyba kilka. W sensie na pewno był jeden automat, że się jeździło Harley'em. Więc wow. był taki charakterystyczny, że po prostu siedzisz i, i wiesz, jest zupełnie inaczej. a no, miałeś też takie właśnie ścigacze, no nie? Gdzie, gdzie pochylasz się całym ciałem, jak skręcasz, więc no i... fajne przeżycie, naprawdę fajne. No ale to y y <grybujesz> teraz możemy zamknąć tą część taką rozgrzewkową i, i, i, i porozmawiać w co ostatnio graliśmy takiego y innego i zapytam cię, y drogi Rafale, jak już, jak już troszeczkę ozdrowiałeś, to do jakich gier y w, no, w jakiej gry miałeś okazję pograć? No ja mówiłem w prywatnej rozmowie, że tym razem ja się będę kajać, mm -hmm. bo um, poprzednio ty, no już kilka razy rozmawialiśmy na temat Hollow Knight'a i tego jak się nie poznałeś na grze i dzisiaj to będę ja. No bo dostałem tego kazana na um, Dzień Chłopaka. No ale rok wcześniej dostałem Stellar Blade'a. I nie wiem, czy to wybrzmiało na podsumowaniu, czy nie, ale dla mnie Stellar Blade po tych pierwszych paru godzinach mi się w ogóle ta gra nie spodobała. W sensie... E, tak naprawdę nawet nie wiem do końca nie pamiętam swoich odczuć, bo zostałem przymuszony do, do grania. W sensie, wiesz, no tam... Osoba, której który dostałem, kazana zapytała się, czy skończyłem Blade'a, nie? A ja mówię, że no nie. <śmiech> że tam na trzecim bossie zatrzymałem się i, i no nie, nie? No i też obiecałem, że wrócę do tej gry. Mhm. No i tak zacząłem od początku. No i powiem szczerze, że e, nie wiem, czy przypadkiem ta cała... To, nie, to, moje, to moje zniechęcenie do, do stelara Nie wynikało z tej całej nagonki I z tego całego bicia piany O ewentualny seksizm w tej grze Albo przebytowanie kobiet I tak dalej I nie, że to mnie gdzieś tam zniechęciło Ale zniechęciła mnie cała, cała narracja wokół gry i, i, e, I już w momencie Kiedy do niej usiadłem I zacząłem w nią grać To już mi się w nią nie chciało grać a rok później, po tym jak już o tym wszystkim zapomniałem i zacząłem się w nią znowu zagłębiać, to powiem ci szczerze, że uważam, że gdybym w zeszłym roku podszedł do niej tak po prostu na chłodno, i może gdybym nie, nie wpadł w ten cały. W to całe takie bicie piany, nie? To internetowe, mhm. takie tam, taką wojenkę, yy, to może bym ocenił ją tak, że to byłoby top 2 albo top 3 moich ulubionych gier zeszłorocznych. Bawię się fantastycznie. Stellar Blade jest dla mnie naprawdę bardzo porządnym, bardzo interesującym tytułem i... Tutaj chodzi mi bardziej o to, że chodzi mi o gameplay, o to jak gram w tę grę niż o samą fabułę, bo sama fabuła yy, można by było trochę porównać ją do Nier Automaty, ale nie, nie do końca, ale trochę tak. To są podobne nuty fabularne. W sensie... Ona jest troszeczkę gdzieś... taka płytsza, Bo ona, ona nie, nie wymaga od ciebie, żebyś tam robił kilku zakończyć, żeby ją zrozumieć. Ona jest za pierwszym razem jest, jest jakaś ten, ale a chyba podobne są ten, jak to się ładnie mówi z angielskiego, premise, nie? Że, że takie podobne... Spada, spada z kosmosu androidka i walczy z tym, co jest teraz na Ziemi. I nagle się okazuje, to jest spoiler taki średniej siły, że na Ziemi ludzi nie ma, że to, co pozostało, to nie są ludzie, tylko androidy, z tego, co ja rozumiem z tej fabuły. Ee, że była jakaś wielka wojna najpierw... Wydaje mi znaczy się, wydaje, że, że bardziej też jest to, że, że ty nie wiesz na początku, że ona jest e, androidką. Nie, od początku wiadomo chyba, że jest androidką. A? Tak, wydaje mi się, że od samego początku wiemy, że one, one są, oni są, te dziewczyny, które zleciały yy, i Iwa yy, są, są androidami, są sztucznymi tworami, to nie są ludzie. Są, może są... E, mają ciało powiedzmy ludzkie, ale są jakieś tam syntetyczne, nie, i, mhm. em, i wiesz, odkrywasz to, to, tą tajemnicę, to tam wiesz, to, to fabularnie to jest po prostu, no jest sobie, nie, tam można po, podsumować to, że fabuła jest jak z anime, nie, czyli tam jest powiedzmy 13 odcinkowe anime i wiadomo, że gdzieś tam w szóstym odcinku będziesz miał jakiś twist, Później w 10 jakiś twist, i później jeszcze w 12 i 13, które są finałem, będziesz miał jeszcze jakiś twist. I podejrzewam, że tutaj tak samo jest, bo ja jeszcze tej gry nie skończyłem, ale to nie jest Souls like. W sensie bardzo łatwo wpadłem w takie sidła, że ta gra to jest Souls. To są Soulsy, yy, Tylko trochę inne. I ja tego tak za bardzo nie czułem, a gdy. Gdy się bardziej zagłębić w ten system walki, to to jest slasher, taki bardzo w stylu e, właśnie nierautomaty, a nierautomaty byśmy nie nazwali są so Slajkiem, tak samo nie nazwalibyśmy, no, bardziej mi przypomina, nie wiem, Devil May Cry, tylko no, trochę inna budowa jest poziomów, ale tutaj bardzo ważne są kombosy i pakowanie w tych takich, Masz ten, ten kręgosłup i takie różne bojowe wszczepy, które wzmacniają twoją, możesz sobie tam zupełnie w inną stronę pójść też, nie? ale wzmacniają to jak ty zaczynasz walkę z przeciwnikiem, bardzo ważne jest to jakie kombosy wykonujesz, jak parujesz, jak robisz uniki, które są bardzo dobrze sygnalizowane, w sensie tutaj się świeci nam to wszystko. Yy, i widzimy kiedy jest ładowany żółty, którego trzeba uniknąć, kiedy jest ładowany czerwony, który trzeba sparować, kiedy trzeba zrobić unik do przodu albo unik do tyłu yy, to wszystko nam gra sygnalizuje i, yy, i ja pozbywając się tego jakiegoś tam całego nastawienia wcześniejszego, szczególnie, że moja dziewczyna tę grę przeszła przede mną i i yy, i trochę się śmiała ze mnie, że ja jej nie skończyłem. I tam mieliśmy taką rozmowę, czy ona się czuje w jakiś sposób tam, no nie wiem, tą grą dotknięta. Bo wiesz, bo, bo grasz półrozebraną kobietą, nie? Czy coś, to ona, ona to no, śmiechem zbyła, nie? Ale to też jest dość. No, ale osoba. co ja mówiłem? Pamiętasz, co ja mówiłem? Że, że cała ta takie to jest tylko z tego. Ale... Y dla mnie właśnie to jest ciekawe, że, że, że Ci się ten, ten gęp podoba, ale jeszcze nie jesteś przy końcu. Jestem ciekawy, jak, jak ten, spok, ten spike, spike tego, tego poziomu trudności pod koniec, jak na to zareagujesz, bo też musisz Powiem być ci tak, gotowy na to. Pierwszy pos Abaddon, mi sprawił teraz, jak przyszedłem, problemy. W sensie rzeczywiście e, musiałem się. On jest takim powiedzmy wyznacznikiem. Takim wyznacznikiem nie chcę mówić, yy, ale żeby go, że żeby musisz go przejść i on jest takim powiedzmy pierwszym bossem, który yy, który cię musi nauczyć mechanik. W sensie on, jeżeli go nie opanujesz, to sobie dalej nie poradzisz. I rzeczywiście miałem takie problemy, bo wiecie, ja już to, to setki razy mówiłem, ja jestem słaby w parowanie, ja słabo, słabo czaję ten moment i Akurat teraz się tak stało, że w Stelarze jestem w tym rewelacyjny. Po prostu się tego nauczyłem, co jest niesamowicie satysfakcjonujące i, i kurczę, zastanawiam się, czy w innych grach będę to potrafił robić, bo... I Sekiro następna gra. Sekiro. Bo, bo wyobraźcie sobie, że ja Bladborna przechodziłem tym wielkim toporem i prawie w ogóle nie używałem parowania bronią, tylko robiłem uniki i i ja tak praktycznie przeszedłem wszystkich bossów, w sensie nie parowałem. <głos> nawet tą, nawet tą, tą nawierzę taką, e, któ która była bardzo szybkim tam przeciwnikiem. mnie się teraz nazywa. E, I słuchajcie, no Stellar Blade to jest dla mnie... No, nie jest to estetyka, która by mnie jakoś tam szalenie pociągała, bo ja nie jestem fanem wielkim. Znaczy, w ogóle generalnie te lokacje, które zaczynasz wejdo z 7, który jest miastem takim burym, rozpadającym się um, i przechodzisz później na tę pustynię, najpierw na tą wasteland, później ta pustynia, to nie są lokacje, które by mnie jakoś tam szalenie miziały. Ja nie jestem, nie jestem fanem takiego świata, budowania takiego świata. Lubię, lubię duże kontrasty na przykład, lubię kolorowe, kolorowe gry. Zauważyłem to może jakiś czas temu dopiero, ale trochę mnie męczy ta prezentacja. Ale z drugiej strony ta walka jest kolorowa, dużo się dzieje, te areny z bossami są atrakcyjne. I powiem tak, pierwszy boss sprawił mi problemy, drugi praktycznie w ogóle. Ten trzeci, na którym się zatrzymałem poprzednio i którego chyba tam ze dwa razy podszedłem i dałem sobie spokój, bo nie czułem potrzeby. To nie tak, że boss mnie pokonał i odrzuciłem grę, chociaż możecie tak sobie teraz pomyśleć, że tylko gadam głupoty, ale nie chciało mi się uczyć, bo ta gra mi się nie podobała. To teraz zrobiłem go za trzecim razem, a kolejnych to przyznam się szczerze, że Wydaje mi się, że oprócz Tashi, która jest tym takim szybkim bosem, to chyba nie, nie poległem ani razu na żadnym bosie, a jestem teraz w. No teraz akurat zamykam wielką pustynię i wyzbier wyzbierać muszę ostatnie puszki. Mm -hmm. bo chciałbym mieć wszystkie um, i odblokować tam taki strój skoronkowy, ale... Właśnie zachacasz o, o moje pytanie, więc końca muszę zadać to pytanie. Ale e, bardzo podobały mi się te levele, które polegały na e, wchodzeniu do tych e, abyss le to się tam, ta druga lokacja nazywa, nie pamiętam jak ta pierwsza gdzie musieliśmy zdobyć Hypercell w jednym i w drugim. I tam mieliśmy takie, taką mechanikę, gdzie nam niestety wyłączano miecz, mogliśmy korzystać tylko z broni palnej. Ten nasz dron zmieniał się w pistolet i te levele są takie trochę horrorowe. Ta gra się zmienia, bo tutaj już nie możemy walczyć mieczem i ciachać, tylko musimy się rzeczywiście tych przeciwników pozbywać bronią. To było super, naprawdę bardzo, bardzo dwa fajne lokacje, gdzie, gdzie ta mechanika w ogóle się nam odwraca i musimy rzeczywiście jakieś tam narośla zestrzeliwać. Celować w Wybuchające beczki Wybuchających przeciwników Musimy gdzieś tam Pilnować I jeszcze w tych walkach z bossami Unikać tego, czym on pluje I skupić się na strzelaniu w konkretne punkty Naprawdę tutaj Byłem strasznie zaskoczony Że ten gameplay nagle tak się totalnie zmienia Że Mamy lokacje korytarzowe, mamy te lokacje właśnie takie, gdzie strzelamy, gdzie mamy te wielkie, otwarte przestrzenie, em, gdzie wracają nam pewni bosowie w pewnym momencie i się nagle okazuje, że e, problematyczny znowu jest Abaddon na pewnym dachu budynku. E, no naprawdę jestem pod, pod wielkim wrażeniem. A teraz też mnie o co zapytać? O to w jakim stroju ja gram? Cię Nie, właśnie, no po części tak, bo wiesz co, ta gra ma niesamowite wsparcie deweloperów, tak? To, że tam się pojawiły dodatki i na przykład były crossovery i, i, i był crossover z, z Nira Automata, tam jest strój yy, tej, nie wiem, jak się nazywa ta, B9, nie wiem, B1, B9, nie wiem, strzelam, zmyślam w ogóle nazwę, ale mm -hmm. wiesz, o co mi chodzi. Mm -hmm. Te charakterystyczne stroje są i one w ogóle mają niesamowite detale i na przykład, kiedy yy, NIF. Dostaje dużo obrażeń i nie składają. Na przykład części tego stroju, ja na przykład nie wiem, te elementy spódnicy, wiesz, się odczepiają. I to o, jest taki to detal. To jest właśnie, to są takie detale, bo generalnie y, gra jak wyszła, to były cały ten y, dodatkowy taki skandal, że oni ją odcenzurowali na takiej zasadzie, że że dekolty, żeby nie były takie głębokie, że coś tam zrobili. Że, mm, w ogóle że cięcia... tego nie czuję. Tak, bo to w, sensie, w ogóle później że... pojawiły się dodatkowe stroje, bo oni cały czas dodają nowe stroje. Cały czas dokładają. I muszę przyznać, że mi już po prostu przeszło to, wiesz, już dawno nie grałem, ale, ale znam osoby i nie, też nie będę tutaj jakby mówił zmieniać nazwiska, żeby nie, nie, nie brać na, na tutaj na świeczniku i nie kłaść, ale które grają i odblokowują i pokazują mi, zobacz, nowy strój, fajny jaki ten. I ja na przykład przeżyłem tę grę i nie miałem może nie wiem, jednej dziesiąty, nie, może miałem jedną dziesiątą, jedną... Może trochę więcej, no, powiedzmy jedną piątą odblokowaną tych wszystkich strojów, bo nie, w niektórych aspektach to tam są tylko warianty na przykład kolorystyczne. Mhm. Ale są fajne nawiązania do, do popkultury. Tak. Z New Game Plus zdobywasz nowe warianty kolorystyczne tych wszystkich strojów, które zdobyłeś do tej pory. To tak, wiem tak. na pewno. Ale wiesz, na przykład ja teraz robiłem te wszystkie misje poboczne, przynajmniej tak, żeby wypełnić... Yy, yy, yy, wypełnić tam wskaźnik, yy, nie wiem, czy, ty, czy słuchacze wiedzą, o co chodzi, że yy, gra ma yy, różne zakończenia i w pewnym momencie mamy taką postać Lily, którą ratujemy właśnie pod koniec pierwszego aktu. I w zależności od tego, jak, ja tego nie wiedziałem, właśnie moja dziewczyna powiedziała, że muszę nabić jej tam ten taki wskaźnik yy, zainteresowania, przyjaźni, nie wiem do końca, jak to tam, tak. e, oddania y, tej postaci, żeby zobaczyć dodatkową lokację, bo w momencie, kiedy wylatujemy z Wielkiej Pustyni na kolejną, to możemy dostać tą właśnie op opcjonalną Eidos 9 tym razem, który jest nad morzem, albo polecieć od razu windą w kosmos. Mhm. i Robiłem wszystkie zadania poboczne w związku z czym e, robiłem też łowienie ryb, które jest dosyć ciekawą a mechaniką, ale można sobie popsuć padę, dlatego warto sobie zmienić ustawienia i tam wspomaganie dla e, wspomaganie jest w opcjach tam udostępności, jest wspomaganie wędkowania i że wciskamy tylko jeden guzik, a nie 50 czy 60 razy na sekundę. Znaczy śmieję się oczywiście, ale nie nawalamy tego kwadratu i R2 mm, przy zwijaniu żyłki I, i żeby nie psuć sobie pada, no to sobie po, po, po, po kilkunastu rybkach, tam, czy kilkunastu, kilku rybkach stwierdziłem, że rzeczywiście to nie ma absolutnie sensu. Mm, i, i, i przyszedłem na to wspomagane. Więc zrobiłem sporo tych strojów. W sensie na ten moment mm, wydaje mi się, że może coś jeszcze nie, czegoś jeszcze nie znalazłem. E, wydaje mi się, że muszę się do jednej lokacji też cofnąć, bo tam może być jakiś tam coś, coś ważnego, a po prostu ją. Po, po, poszedł, było roz, rozgałęzienie, i wiadomo, zazwyczaj masz jedną stronę opcjonalną. A drugą masztą, w którą powinieneś wejść, żeby popchnąć fabułę i akurat tak popchnąłem właśnie aby Levoir, że nie poszedłem w jedną, w jedną odnogę prawdopodobnie tam coś pominąłem, więc może tam będzie strój, ale na mam, mam, mam nawet te złowienia ryb, gdzie tam trzeba było mieć, odblokować te stroje takie bardzo fajne mm, do nurkowania, stroje kąpielowe, to jest bikini, to jest yy, jednoczęściowy strój. Mhm. No i są super. Szczególnie yy, szczególnie przypadły mi do gustu yy, te stroje króliczka. <śmiech> nie wiem, czy kojarzysz, ale z taki, yy, takie. No, takie, ale też nawiązujące powiedzmy do Playboya, nie, że tam masz ten. No to i, dokładnie. Taki, to, że to jest to jest taki ciast. strój, właśnie takie, takie czarne powiedzmy body z obiałym ogonkiem i do tego są tam yy, fishnetowe rajstopy ra i. i Jakiś frak, bo to jest akurat yy, yy, nawiązanie do yy, chyba jakiegoś iluzjonisty, no, takiego stroju iluzjonisty. Yy, bardzo mi się podobają te takie yy, pełne stroje, bo jasne super wygląda w tych yy, bikini i tak dalej, ale takie właśnie yy, jumpsuty ten taki strój żółty, a ten żółty, nie? Ten dresik. dresik jest podoba. bardzo fajny, bardzo fajny dresik jest, tak, tak, tak. I on fajnie jest, bo on jest taki jaskrawy, więc rzeczywiście tą, tą postać dobrze, doskonale widać. Też dużo w nim grałem, grałem, sporo grałem w takim, co znajdujemy na początku, czerwona błyska, czarne spodnie, ale, ale w, jeżeli miałbym wskazać jeden, to chyba, chyba w tym żółtym dresie grałem najwięcej są I... jeszcze takie futurystyczne najkrowe, takie, nie wiem, taki czarny jest, ale ja już nie pamiętam dokładnie, no, jest jak taki... to się nazywał wiesz, z nazwy to tam podblokowywałem to ale tak żeby, wiesz w ten, którym się wydawał najfajniejszy to akurat, akurat sobie gdzieś tam wybrałem jest taki takie są dwa stroje motocyklowe mm, całkiem fajny jest taki po prostu zwykłe jeansy casualowe i t-shirt e, jasne, można grać w takim naprawdę, wiesz jest strój uczennicy, gdzie jak wchodzisz po drabinie to, to odsłania co to, to, to może nie odsłaniać nie powinien mm, ale, ale uważam, że ten aspekt jest jakimś tam, wiesz to jest, to jest eight candy takie, yy, mhm. ale to, nie, to to w żaden sposób nie jest dla mnie wyznacznikiem, że ta gra jest dobra. Wyznacznikiem jest to, jak ja się mm, wciągnąłem w te systemy walki i jak sobie rzeczywiście gdzieś tam e, poustawiałem na przykład kręgosłup do, do wpadania w transbety i jednego bossa to po prostu rozwaliłem praktycznie całkowicie umiejętnościami bety, mhm. bo bo wpadł, wpadłem w ten trans i po prostu um, mogłem cały czas używać tych ataków, nie? Um, Bardzo, bardzo mi się podoba to, że umiem parować i że rzeczywiście Mam wielką frajdę, że potrafię sparować tam sześć pod rząd ataków przeciwnika. Czuję się po prostu jak, wiesz, no mega dobry gracz w ogóle, nie? Ale wiecie, no ja, ja, ja gram w tym, na ten takim, mm, nie wiem czy tam są poziomy trudności. Wydaje mi się, że chyba są. Są, są. E, gram na tym najwyższym, który jest dostępny... Mm, chyba były trzy? Tak, już teraz nie pamiętam. Eee, uh. Gram na tym Znaczy takim, co, co, co, co sugerują Właśnie po, nie wiem czy on jest najwyższy Teraz jak zaczynam grę, chyba nie ma wyższego wyższej Tak mi się wydaje, że po przejściu Tam za pierwszym razem się odblokowuje. Eee, ale naprawdę Czuję satysfakcję z gry I eee, Tak naprawdę to dawno Powiem tak, w Kazanie nie czuję takiego, Takiej dużej satysfakcji teraz Bo wróciłem sobie tam trochę pograć w Kazana nie czuję takiej satysfakcji jak właśnie z tego gameplayu, który, który zaprezentowali w stelarza. I żeby też sobie sprawdzić, bo już rozmawialiśmy o tym kiedyś w wakacyjnym takim odcinku, kiedy ja sprawdzałem te wszystkie gierki gacza. Może nie Genshin, ale tam było Zenless Zone Zero, sprawdzony był ten coś tam, Rail, już nie pamiętam jaki. jest. I też rozmawialiśmy o tym, że Shift Up zrobił od tego zaczynał, że przed Stellarem tak naprawdę zrobił jedną grę Goddess of Nika. To jest, to jest gierka, która ona rzeczywiście jest grą, która ma zachęcać designem postaci i sprawdziłem, to jest bardzo prymitywny celowniczek gdzie tam drużynę mamy W drużynie mamy kilka postaci Z różnymi funkcjami Jest snajper, jest, jest ciężko, ciężko artyleria, karabin Shotgun i lecą na nas Przeciwnicy I my chowając się za osłonami Przerzucamy się po postaciami Kierujemy palcem po ekranie I tam ta postać akurat tam strzela I w zależności czy wybierzesz sobie snajpera czy wybierzesz sobie kogoś z shotgunem, czy wybierzesz sobie kogoś z karabinem ciężkim, czy lekkim, to zadajesz takie obrażenia deltującym przeciwnikom. Pograłem w to z godzinę. Rzeczywiście to ma zachęcić ten, ten design postaci, przeseksualizowany, ma zachęcić y, ciebie do, do wybrania akurat tej gry. Ale może tak było rzeczywiście ze Stellarem, że ja, ja coś że ja na chętnie grają taką. Bo kiedyś, kiedyś było tak, że wszyscy chcieli rozebrać Lara Croft i, i pamiętam, że w PSX czy tam w Neo Plus były ciągle te pytania o, te o ten kod, żeby rozebrać Larę. Nie wiem, czy ty pamiętasz te czasy. Wtedy nie byłeś konsolowy. Oczywiście, ale... ja grałem w Lara Croft na, na PC, ale wtedy też nie było modów, nie? bo teoretycznie może, można było ją po prostu rozebrać modami, nie? No pewnie tak, ale, ale wtedy ale ale na konsolach, ja nie, nie widziałem Na lagii, konsolach Lary był Pro. taki urban legend, że można rozebrać larę i grać gołą larą, i wiesz, jest na pewno coś takiego. Jest, taki, jest taka chęć takiego, no nie wiem, obcowania z czymś takim u młodych mężczyzn. Ale znaczy, słuchajcie, ja, no ja ja nie, ja... Chcę, nie chcę tutaj burzyć Twojego tego, ale. u yy, starych no, yy, ja, mężczyzn strony... też jest takiego? Nie, nie, ale są takie strony internetowe, które mają, yy, są takim ekwalibentem yy, YouTube'a filmów dla dorosłych. I tam generalnie wpisujesz tytuł gry i znajdujesz po prostu, wiesz, więc nie trzeba jakby kodu teraz wpisywać. Ale co innego jest obejrzeć, wiesz, co innego, co innego mieć tę postać interaktywną, a co innego a. mieć tę postać, wiesz, narysowaną albo albo to jest zupełnie co innego. Tak mi się wydaje. Nie będę teraz wchodził, nie zagłębiał się. Ale do czego zmierzam? Chciałem sprawdzić sobie to, to Gades of Victory, żeby zobaczyć i słuchajcie... Żeby zobaczyć, z czym to jest tak naprawdę. I dla mnie niesamowite jest to. Niesamowite i mówię to, podkreślam, że to koreańskie studio zrobiło grę najpierw, gdzie tam e, trzęsące się tyłki są jakimś tam jedynym powiedzmy argumentem, że wybierasz tę grę. I zrobiło tak dobry produkt, jakim jest Staral Braid. To było, to, ten przeskok jest dla mnie jakiś tak, totalnie kosmiczny, bo ja rozumiem, że na tamtym ułoili pieniądze i mogli zabrać się za, za projekt, którym chcieli tam, no nie wiem, wyjść na powiedzmy taką publikę tą mainstreamową, szeroką, brać udział w tych pokazach, nie wiem, no, w State of Play, no, u Killiego, być na nagrodach. No wiadomo, że tym Nikke to, to świata nie zawołują i jako developer pewnie mieliby dobre, fajne życie, syte, wypuszczając kolejne roznegliżowane babeczki w kolejnych tam banerach nie? i ludzie by sobie tam kupowali, żeby wylosować akurat tę, a później jest dla niej strój i tak dalej, i tak dalej ale oni zrobili niesamowitą grę, która jest yy, spójna pod względem yy, gameplayowym która nie ma słabych elementów, do tej pory mówisz, że tam będzie jakiś spike poziomu trudności. Może jeszcze do przede mną jest, że ja będę bluźnił na tę grę, że sobie Ten coś spike jest z, z tym ostatnim bossem, wiesz, i nie chcę ci za bardzo zdradzać, ale, e, ale nie czuj się jakoś tak nie specjalnie, jakoś e, nie, nie miej wyrzutów sumienia, jeśli się okaże, że od, obniżysz sobie poziom trudności przed tą okay. walką. Znaczy okay. po, po tym, jak spróbujesz ją kilka razy, tak, bo ona jest dosyć... to okay. e, no, no, przeciwnie jest też gąbkowate, no ale to zobaczysz nawet nie zdradzam specjalnie, bo może się okazać, że jesteś. Miesz, no, ten talent do parowania tam po prostu okaże się czymś y, tak niesamowitym, że ty to przejdziesz z mosty i powiesz, ale to, to już był ten boss trudny, czy nie? I słuchajcie, zrobili grę, która jest y, w jakiś tam sposób. Y, już pomijam teraz aspekt y, mechaniczny i tych wszystkich tam kombosów i tak dalej eee, spójna artystycznie w sensie bardzo ciekawym elementem jest to jaka muzyka leci w tej grze, to nie jest tylko ambientowa ścieżka, to nie jest taka jakaś e, symfoniczna przy e, przy pojedynkach z bossem Hala Elden Ring, tutaj mamy jakieś takie elektronika, k-pop zupełnie e, kawałki z wokalami no, to, to się rzadko zdarza, że mamy piosenki yy, znaczy piosenki, no, mamy wokal wścież dźwiękowej dla gry, a tutaj się za to zdecydowali. Są. Yy, są ujęcia. I yy. teraz tak, wiesz, no gdybym gdybym zagrał w odwrotnej kolejności, czy tak zagrałem, ale gdybym tę grę poznał wcześniej, a, a później bym przeszedł w Expedition 33 która jest e, bardzo filmowa, ma bardzo dużo tych e, przerywników filmowych wyreżyserowanych jak film, to pewnie bym też e, w zeszłym roku miał inne podejście do Stellara i bym tutaj chwalił. Tutaj teraz, jak już widziałem to, co się dzieje w Expedition, to, e, to mam trochę też inne podejście do Stellara, ale tutaj już próbowali coś e, taką Filmowe ujęcia, takie yy, nawiązania do bardziej do, yy, do, do kinematografii niż takie proste yy, rzeczy. Mimo, że tego nie ma jakoś specjalnie dużo, ale trochę inaczej pokazują tę postać. Ta kamera się zmienia, jest trochę inaczej w, w wielu miejscach. Yy, super jest yy, animacja tej postaci sensie to widać na przykład jak się łowi ryby i ona gdzieś tam tą wędkę zarzuca i ustawia nogi jakoś tam, czy jak biega, czy jak przyspiesza, czy jak spina, czy jak skacze, czy jak w zależności od ataków, jakie mhm. prowadzimy. To ten movement całej tej postaci jest ekstra. E, może bym na to nawet nie zwracał szczególnie uwagi, bo zazwyczaj w takich grach nie, typu właśnie Soulsy to, to, to jakoś tam nie, nie jestem człowiekiem, który by to analizował ale e, tak mi się wydaje że też w tych, tym gatunku te animacje są super ważne e, i no jestem pod wielkim wrażeniem jeszcze tym bardziej że zagrałem w tonikę i później przy, wróciłem znowu do Stelara. sobie tam mówię to była godzinna przygoda w nika i zobaczyć jak ta gra wygląda po prostu czym ona jest to jest niesamowite, bo wartość taka produkcyjna tej gry jest szalenie wysoka i wielu studiów, które na zachodzie robią gry z doświadczeniem jakimś tam kosmicznym, kilka tytułów i robią okropne, praktycznie ślamazarne gry, które no nie da się grać. I takim przykładem jest dla mnie Hmm, banishers, które spróbowałem. Który jest po prostu tak nudnym żygiem, że to się... No kurczę. Ja mam cały czas tą grę na celowniku. bo, bo Oni zrobili się... wcześniej... Dobrze kojarzę. Oni zrobili wcześniej... Hmm, bo nie chcę teraz grzebać. Oni zrobili wcześniej wampira, bo to jest firma e, Don't Not. I oni zrobili taką grę o wampirze. Dobry wampir się chyba nazywa. I wampir też mi się już nie podobał. No tak, ale oni też robili te gry z... Life is Strange, to tak, Remember Me. Remember Me. I, tak dalej. Remember remember me. Me. I to była super, super gra na początek. Ja ją bardzo dobrze wspominam. Nie pamiętam, jak ona chodziła. Grałem w nią kupę lat temu. Na PS3 ona tylko wyszła. No i na PC oczywiście. Ale tego wampira próbowałem i on mi się nie podobał. W sensie uważam, że to była średnia gra. I Life is Strange, no, było spoko. To pierwsze. To pierwsze, tak. W kolejne, w kolejne chyba nie pamiętam, czy grałem, chyba nie grałem. Mieliśmy podejść do tego Lost Records, ale powiedziałeś, że jest słabe i chyba odpuszczamy. To więc... nie ja, ale, ale słyszałem, że po prostu to jest no, niestety granie tylko na marce, nie? Że, sam, że sama historia jest po prostu beznadziejna. Ja no tak słyszałem. mi powiedziałeś że i odpuściliśmy. Chyba zacząłem też to Life is Strange Before the Storm. E, tak mi się wydaje, że zacząłem w to grać e, i jakoś tam chyba nawet przez pierwszy epizod nie przeszedłem, bo też mnie jakoś tam szalenie nie zaciekawiło. E, także mm, mhm. wydaje mi się, że jeszcze było to Rusan Ich. I jeżeli miałbym na przykład porównywać te dwie gry, stawiać obok siebie Banishers i Rusan, gdzie jedna jest doświadczeniem na 3-4 godziny, druga jest, nawet nie wychodzisz tam z drugiej lokacji po tych 4 godzinach, a w Banishers mam chyba z, miałem, wakacje zagrałem chyba z, z 12 godzin, no to, wiesz, to Banishers jest okropne dla mnie, nie? W sensie to jest zupełnie inna typu gra niż Sterile Blade, ale yy, no ja w ogóle nie miałem fanu z, z gry, to jest taki bardziej gra w stylu yy, God of tego nowego po odświeżeniu, tylko, że pozbawiona tej, tej dynamiki, tej siły, tej, tej, tej potęgi, kartosa, tego takiego pazura, e, to wszystko jest rozwleczone, te, te lokacje są nieciekawe, no nie wiem, to, to, to wszystko... mnie zaskakujesz, bo ja byłem przekonany, kiedy... że banisze to jest taki średniak. No to jest średniak, średniak z, taki... w, z kierunku Ale ma w sobie no. takiego, wiesz, że może ta fabuła jest taka interesująca, że... że... I, to jest, I to jest gra, którą tak jakby chciałem zagrać zawsze, ale mówię, poczekaj, aż będzie dobra promocja i teraz, teraz mówisz, że jeszcze trochę poczekał, aż będzie zadanie. No, poczekaj żeby, trochę, to, to, to, to wiesz, ja na, na fali optymizmu po Jussain yy, skusiłem się na Baniszera, ale on chyba był w plusie, nie, nie, nie płaciłem za niego i no, to, były, to był weekend powiedzmy. Powiem tak, no, nawet moja córka, która była bardzo zaciekawiona, bo podobały się te dwie postaci, na, na ekranie tytułowym, to trochę tak popatrzyła i mówię, e, to, to nie chce mi się nawet na to patrzeć, nie? Wiesz, Bo Tam jest taki interesujący y y, y, y, y, y, y, to, to, to tło fabularne, nie? Że to gdzieś historia pod koniec XVII wieku, że właśnie ci bani szerowie to są jakieś takie postacie, które, e, które mają jakąś tam, nie wiem, władają czarną magią. Tak mi się wydaje, że, że jakiś taki mistycyzm w tym wszystkim jest i mówię, no fajnie gdzieś to... E, zachaczał o, o, o, taki, o takie klimaty, które mogą mi się podobać, nie, wiesz, i. i... No, bo, bo wiesz, teraz, fabularnie to bym całka. Wiesz co, fabularnie, to ta gra może się otwiera. Przybywasz, to jest, wiesz, to jest, to jest Ameryka, właśnie taki XVIII wiek. Eee, może, może, może coś. Tak mi się wydaje, że XVIII, XIX wiek. Teraz już nie jestem na 100% pewien. Znaczy nie, to, bo tam, jest... że w 1695 roku się zaczyna akcja. No, czyli XVII wiek. I może tak być, bo wiesz, bo to są osadnicy, to są, to są drewniane domy, to jest yy, drewniane statki i yy, to jest, wiesz, to są lasy, także gdzieś tak. tam... Rzeczywiście, to by bardziej pasowało. Z drugiej strony, no nie wiem, czy tam się jakoś tam szalenie zmieniło przez te 100 lat, bo to wiesz, kolonia, kolonia, jakaś prowincja. Mm. No tam nie, tam nie trafiasz do jakichś wielkich miast typu Boston, nie? Tylko w fikcyjne, fikcyjne miejscowości, ale no już to, to pomijam, nie? To może ta, fa ta fabuła się rozwija. Masz rzeczywiście banie szerowie to są powiedzmy tacy wiedźmini, tylko. No mają, wiesz, walczą z, z duchami, z demonami, walczą z, duchami, z demonami. Tak. Jest mistrzyni, jest uczeń, przybywają do, do, do, na wezwanie swojego dawnego tam mistrza, przyjaciela. przyjaciela. Okazuje się, że rzeczywiście jakaś wielka moc opanowała wioskę, ten twój przyjaciel nie żyje, prowadzisz jakieś śledztwo. Idziesz tam, gdzieś tam sprawdzasz te groby, używasz mocy, odczytujesz ślady, dochodzisz do przeciwnika danego poziomu, idziesz dalej. Na następnym jest to samo, jakaś osada nowa, w której są dwie osoby, które potrzebują twojej pomocy, prowadzisz takie nadnaturalne śledztwo, czyli idziesz w jakieś miejsce, używasz swoich mocy, mocy wizji Wiedźmina, odczytujesz duchy, przeprowadzasz jakiś rytuał. Po drodze gdzieś tam walczysz z jakimiś upiorami Wracasz, rozwiązujesz Zagadkę, stajesz przed decyzją Czy e, Ukarać tę osobę, czy jednak I pomóc I zataić tam jej jakąś zbrodnię Na przykład, ale w, wiesz Dostałeś tam informację, że To co ona zrobiła, to, to, to była zbrodnia e, No tam Ale okoliczności. Motywację okoliczności poznajesz I czy ją zostawiasz tutaj czy, czy ją wskazujesz na... No takie, tak to mniej więcej wygląda. Mhm. Dostajesz muszkiet też w później, w później czy możesz sobie tam zacząć strzelać i używać go do, do, do jakich tam w walce, ale, ale nie jest to na tyle intrygujące, żeby mnie przyciągnęło do do tego nudnego gameplayu, nie? Do, tego, do tych nudnych lokacji. E, mimo, że to jest las i, i generalnie kolorowo jest inaczej, jest, jest przyjemny dla oka, nie jest to taki bury e, sprany m, design lokacji, jak jest w stelaże na przykład, nie? Bo ten, te, te, te, najpierw masz ten wasteland, tam, tam junkyard, czyli to, tam, to złomowisko, tam gdzieś tam jesteś e, później te małe lokacje takie futurystyczne te schrony takie, gdzie tam prowadzono badania, e, są jakąś tam miłą odmianą, a później znowu trafiasz do, na wielką pustynię, która jest po prostu gigantyczną pustynią z pełną rumowisk. I no, wizualnie nie jest to dla mnie... Stellar nie jest dla mnie wizualnie jakimś tam super y, czymś. Mhm. Szczególnie, że... Mm, ta pierwsza lokacja, Eidos, jest, jest bura brzydka, brązowa, szara, nic tam nie ma ładnego. Są jakieś takie pozostałości, które są dosyć ciekawe, bo trochę mówią o powiedzmy lore tego świata, nie? Gdzieś tam pozostawione są te pomniki, bardzo ciekawe wybory, jeżeli chodzi o architekturę, ale to wszystko mimo nadal to nie jest coś, co by mnie w jakiś tamkolwiek sposób Przyciągnęło. Fajny jest Zion, czy tam Ksion? E, to miasto gdzieś tam w jakiejś tam rozpadlinie zbudowane. Bardzo ciekawie to wygląda, bardzo ładnie, ale to nadal jest ta taka bura estetyka tego post-apo, którym jestem naprawdę zmęczony, nie? E, trochę za długo to mamy, jeżeli chodzi o, mm, o ilość tytułów, które dzieją się w Postapokalipsie. To jest fajny setting, ale jest tego za dużo i od wielu, wielu lat jesteśmy tym. Praktycznie całą generację PS3 byliśmy, bo zacznijmy od Borderlandsów i masa gier, które się pojawiały gdzieś tam po drodze. Mad Max na PS4 i teraz mamy PS5 też jesteśmy cały czas tym post-apo męczeni. Ludzie no y y trochę kochają to post-apo, bo mi się wydaje, że to jest taki uniwersalny setting. Tak jak zombiaki to są uniwersalni przeciwnicy, czy tam jakaś tam inna wersja zakażonych. Nie? I zawsze, tak jest. Zawsze możesz y coś, coś zrobić co, co e, jakby czyny moralnie wątłem, e, wątpliwe można później tłumaczyć, że to jest no, taki świat albo tacy przeciwnicy. Więc e, zupełnie inaczej, kiedy masz e, bardziej takie e, realistyczne e, mhm. miejscówki. Tak jest. I, e, Ale mówię, e, jestem pod niesamowitym wrażeniem tego dewelopera, bo to jest po prostu mega przeskok, nie? I, I ta gra jest dopracowana, jest super się w nią gra, jest, jest cały czas jest jakiś tam fan. Jest ta możliwość kombinowania i to nie jest jakaś tam naprawdę m, można, można sobie e, i postrzelać i można m, porobić fajne kombosy i jest duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o e, te lokacje, do których tam jest taka, taka lokacja macierz, do której trafiamy. Pop to są to są e, związane z e, stacjami kolei. I tam też jest e, inaczej. Inni przeciwnicy. No, kurde, jest, jest, dzieje się e, w tej grze dużo i, i no, mnie się bardzo podoba. I są dosyć fajne zagadki i nawet takie minigierki w otwieraniu, przy otwieraniu skrzyń są, są interesujące. Także jestem e, pod dużym wrażeniem i jeżeli powiedziałem, bo teraz nie pamiętam, nie cofałem się tego nagrania, jeżeli po, przy mm -hmm. podsumowaniu roku, gdzie tam wymieniałem i wymieniłem, że tym rozczarowaniem jest ten Stellar, to ja teraz to cofam, bo w zeszłym roku rzeczywiście był rozczarowaniem. Jeżeli ktoś się zasugerował moją opinią e, i nie, nie kupił tej gry na jakiejś tam promocji, zrezygnował z tego, a może mam nadzieję, że każdy miał to gdzieś i kto chciał to kupić. Ale wiesz co, gra się chyba nie? dobrze sprzedała, bo ona może Drugą część zaplanowaną liczby, mają. Tak, to nie są liczby Wiem, że... tam kosmiczne, ale to jest tak pod 5 milionów, dola... y, milionów dolarów, tfu, po 5 milionów tfu, bo tam, Bo milion ponad się sprzedało w ogóle w ciągu 72 godzin takiego newsa czytałem, że milion kopii na pececie, Jak tak robota ta gra po, po, po kilku miesiącach, czy tam po roku, wyszła na, na pecety i tam w 72 godziny sprzedało się milion kopii, a po jakimś tam czasie, bo tam. Mówili, nie wiem, że 3 miliony się sprzedały. To mi się wydaje, że do tego momentu to spokojnie 4 mogły pęknąć i, i, i no chociaż bo wydaje mi się, że ta gra nie trafiła do plusa. Ona mogła być, chociaż może była nie, plusa, nie, nie, nie była w plusie, demo, była... Ale coś było demo na, na Playstation to pamiętam e, i później była promka, na którą jakoś to się zbiegło właśnie e, listopad, październik była taka promka chyba no nie jakaś wielka, ale to 20-25%, może było 30%. Yy, nie sądzę, żeby spadła niżej. I, i ja ją wtedy kupiłem. Yy, a może to było już przed świętami, Kur, teraz nie pamiętam. Bo tak. dostałem też ją, że dostałem, wiesz, miałem sobie ją kupić, nie dostałem jej na płycie, tylko miałem sobie ją kupić yy, za doładowanie, które dostałem. Yy, to też jest taki... Wybieg, bo to wiesz, dzieli się konto, to druga osoba tak. też to zagra. <laughs> no, tak. Więc wiesz, tak. kupujesz takie prezenty, jakie sam chcesz dostać. E, no, tak. Ale, ale, no, mnie się ten stelar strasznie podoba i. No to fajnie. Ja... Cieszę się, że. Chociaż, wiesz, no, ja, ja nigdy nie byłem takim. Um, Gettom, no nie, że mówiłem, że grajcie w tego Stella Blade'a bo się nie znacie i tak dalej. Tak Wiem, się Podobało i, i uważałem, że cała ta nagonka, że, że wiesz, rozmawialiśmy kiedyś o tym, bo to jest taki temat też zupełnie inny i to mogła być kolejna długa dyskusja na temat tego, że komu przeszkadzają ładne postacie w grach, nie? Że, że się mówi, no ale przecież zobacz, wyjrzyj za okno, zobacz, przecież tak wyglądają ludzie. No okej. Okay. Ale zawsze było tak, że w grach był ten Eskapis, że była ta Lara Croft, że byli ci Ar te Arnoldy, Schwarzeneggery, Rambo. I, i no, nie wiszę na przykład, nie wiem, na siłowni plakaty zwykłych ludzi, tylko, tylko tam są co drugi to Apollo, ale, Olympus i tak dalej, bo to ma które, być... Pracą jest rzeźbienie swojego ciała też, nie? Ale ja teraz powiem jeszcze jedną rzecz. Bo ty mi powiedziałeś, że są takie mm, serwisy jak YouTube tylko z filmami dla, dla dorosłych. Co w ogóle wiesz? Puch, głowa rozwalona, tak, ale. Czerwony się zrobiłem od tego. Wejdźcie sobie y, na Instagram. <grym> I y, więcej seksu macie w zakładce, tam wyszukiwanie. Ja mam Instagrama zrobionego pod komiksy, a i tak jak wezmę sobie tam nie mój timeline, tylko ten takie wyszukiwanie, to tam po prostu e, ca cały czas e, w zasadzie... nie ma cenzury, czy to jest po prostu taki nie, soft? Nie, to, ta, to jest tak, że to jest taki soft, ale powiem ci tak, e, on jest tak zrobiony, żeby się do niczego nie przyczepili, natomiast co ma być widać, to, to, to widać. W sensie... E, to są, wiesz, z najcieńszej bawełny ubrania, na przykład, nie? albo mokre ubrania, albo tak dalej. To, to, jest, to jest niesamowite. Jasne. Ta pani sobie uszyła piękną sukienko z, z, z reklamówki. No, to jest z, wiesz, ze zrywki. To, ze jest, to jest niesamowite, bo, bo nie wiem, czy algorytm to. To wyczuł, nie, że wiesz, mam, mam, mam tego komiksowego swojego Instagrama, i nie wiem, czy to po prostu się gdzieś pokrywa, że mężczyzna, komiksy, to może też i e, prawie rozebrane kobiety. Może no to być. Może jakiś ten algorytm fale, to wybadał. Gdzie jesteś, jesteś, ale, ale teraz do czego zmierzam. W produkcji Zimali. I, i, i, I kiedyś, kiedyś y, Sylock czy, czy, czy no. komiksy z... No. masz rację. Dokładnie, White Cats, czy to, to, one były, one były w kresce Jima Lee, w kresce Toba, Toda McFarlane'a, to jest ten sam poziom rozebrania, jaki ma Eve w Stellar Blade. Zie. Tylko tutaj mamy jeszcze ten ruch, tak naprawdę. Ale e, wydaje mi się, że masz rację, doskonale, to, to, to, to jest ten punkt, że Komiksy mają to od lat 90., a nawet może i od końcówki 80. -tych. odchodzi się od tego niestety. Znaczy nie niestety. E... No, niestety. No, czy wiesz co, niestety. czy odchodzi się. Y... Trochę, trochę też. Y... Inne pokolenie czyta komiksy w tym momencie. Nie twierdzę, że się odchodzi. Y... Tylko że inne pokolenie też oczekuje czegoś innego. W sensie. Mhm. Mm, mam wrażenie, nie jestem tak na super na bieżąco z y z ongoingami jakimikolwiek, ale e, inne też pokolenie dochodzi do głosu, jeżeli chodzi o warsztat, w sensie oni e, coś innego chcą zaprezentować, inną rodzaj dynamiki, co innego czymś, czymś innym chcą się wyróżnić, wiedzą, że już e, ile można szczuć cycem, że tak powiem, że to już, to, to już te czasy, gdzie e, przyciągało kogoś, dzieciaka, nastolatka, młodego, dorosłego po komiks ze spawnem, to musiała być Wanda, czyli żona Ala, musiała być tam w jakiś tam wygięta, w jakiś tam sposób, musiała się pojawić Angela, musiała być zobaczę, coś tam. Się idzie w innym I, kierunku. I to były tak dwie to, że... strony, ale wiadomo, że była ona w innym kierunku, ale ona że była męskie tak męskie podginę... rzeczy teraz pokazuję w serialach, w takich, wiesz, do śniadania oglądasz rzeczy? jakiś serial. Hmm. To te męskie rzeczy. Tak? oglądałeś The Boys na pewno Gen V a, no, no tam nie, nie ma Boys, na przykład tego ma, y, od Boys pasa w dół się w... pokazuje rzeczy tak tak a nie od pasa to w górę. to prawda ale to jest moim zdaniem pójście w drugą stronę bo y, albo, albo jesteśmy ferry no nie? i idziemy faktycznie y, wyłączamy ten szok value, tak I nie pokazujemy nic takiego tylko skupiamy się na fabule i, i tej fabuły jest mnóstwo nie? Gen V gen... ale tam jest Nawiązanie, oczywiście to chyba w Boysach było jeszcze, to jest nawiązanie do, do komiksu, nie? Tam była ta scena z tym takim party nie chcę tutaj za bardzo w szczegóły. I e, ono było szokujące w komiksie, ale to co robili jakby w serialu, to było szokujące do potęgi piątej. No, to co robi np. Ta, ten, ten, ta postać z tymi mocami, które mogą e, e, może zmieniać, zmniejszać. Zmniejszać. Tak, zmniejszać. No okej, okay, to jest szokujące, ale ja na przykład bardziej dla mnie e, interesujący shock value jest na przykład to kr te krwawe gody, nie? Z Gry o Tron. To Czerwone Wesele, czy chyba tak się nazywało, nie? Że to jest zupełnie, że coś zupełnie innego, wiesz, że, że idzie się w taki w tani shock value, moim zdaniem. Wiesz, że jak możemy jeszcze bardziej przesunąć tą granicę tego, co, co wypada. I odkąd HBO przez to, że nie musiało e, się jakby mm, musiało się ubiegać o te ratingi, które są wymagane. Nie wiem, czy to, nie wiem jak dokładnie, to, mogę tutaj przekazać, ale chodziło o to, że to chyba było Sopranos, nie? Że oni po prostu zrobili serial i nagle okazało się, że nagość i przeklinanie i tak dalej, coś, co, co było tabu w takiej normalnej telewizji, no bo ona musiała się pilnować, żeby te komisje i jakieś inne krajowe radio, radiofonii i telewizji nie wlepiały im jakiś kar. To oni już mogli to robić wszystko i te i te, te kablowe seriale zaczęły być właśnie coraz tak, bardziej wskakujące. Sopranos było trochę inaczej, bo Sopranos na dwóch e, na dwóch poziomach było interesujące dla odbiorcy. Po pierwsze demitalizowało w sensie takim trochę to, co to, to, to jak ojciec chrzestny mhm. e, mitologizował mafię w Stanach Zjednoczonych. Yy, chociażby jakimś tam, no nie wiem, kodeksem, coś tego. Tutaj, wiesz, yy, ci, ci gangsterzy, które wyglądali jak Al Pacino w takich nieskazitelnych garniturach pięknych itd. i tak dalej. tutaj miałeś mafiozów z New Jersey, gdzie chodzili w dresach, yy, wiesz, ten seks, który tam był pokazany, no bo on, on w żaden sposób on, on był od... To nie był taki seks, na który chciałeś patrzeć. Nie chciałeś patrzeć, jak Tony Soprano uprawia seks. Nie chciałeś patrzeć, jak Poli uprawia seks z jakąś prostytutką. To były rzeczy, które raczej tak się odstręczały. No tak, no to nie było... To było to odmitalizowanie, no nie? To było takie, że wiesz, że tam nie ma żadnego honoru, że tam nie ma żadnego, nie wiem, no jakiegoś tam... Nie ma czym się helpić. Tak, tak, wiesz, to były takie postaci, jak Yy, yy, jak no nie wiem no, no, no tak jakby trochę właśnie oni się tam nawet nabijali w niektórych scenach z Ojca Chrzestnego, ale yy, do czego zmierzam? To były, to były postaci, które, które ten, ten cały blichtr takie taki, no nie wiem yy, to gdzieś dostawało to ci ci wielcy mafiozi, jak się pojawiały FBI, to uciekali w tych drogich płaszcza za kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy dolarów, przez jakiś las gubili buty, żeby tylko, wiesz, żeby tylko uratować własną skórę. To było, wiesz, to był serial gangsterski, ale nie sympatyzowało się z tymi gangsterami, nie czuło się żadnej sympatii do, tak. do nich. W sensie gdzieś tam jakieś punkty wspólne znajdywałeś, ale Yy, także ja bym tutaj Wiesz, to, to że HBO po prostu e, moim zdaniem zrewolucjonizowało e, ten, ten rynek serialowy Że oczywiście mm -hmm. de, e, były, były miniserie, były rzeczy, ale moim zdaniem od HBO zaczęło się właśnie to, że, że te seriale po prostu wyszły po, poza taką pewną skalę I, i, No to tam e, na pewno masz rację tak, i, i, i oczywiście są seriale, które mniej szokują, ale no, Prawo Ulicy, The Wire, nie? to, to jest, też jest seria z HBO, ale tam zupełnie tak. inaczej podchodzą do, no, znaczy do, tam też czymś innym szokują, nie? Tam, tam jest, no, moim zdaniem, ultra realistycznie przedstawiony właśnie ten świat Baltimore i to jest fantastycznie zrobione, że każdy sezon skupia się na innym aspekcie. A scenarzyści, którzy po prostu y, znali ten temat, każdy, który słuchali, no to po prostu podchodzi. No, na, na początku, na przykład, bardzo nie podobał mi się drugi sezon. Nie? On był w, y, o związkach, tam były te motywy, wiesz, z Polakami, nie, i tak. No, tak jakoś tak dziwnie to wygląda, nie, ale później, wiesz, jak to się dopełniło, mówi, to jest genialne, nie. Później kolejny sezon to były te, te chyba nie wiem, czy to był trzeci, czy czwarty, ale, albo którykolwiek, ale po prostu każdy był o czymś innym i to mi się bardzo podobało nie? bardzo mi się podobał ten sezon, tylko już nie pamiętam który to był który, który yy, skupiał się na tej, re, na tej redakcji, nie? że tam były bardziej osłony dzień dziennikarski to pokazane nie? i jak to wszystko wygląda, w ogóle kapitalna sprawa dla mnie To też jeden z takich najwybitniejszych seriali i on by nigdy nie powstał, pewnie gdyby nie, nie HBO bo on raczej by yy, wyświetlono go w kilku odcinkach yy, w telewizji, pewnie by się nie obejrzał tak dobrze jak powinien i oni nie mieliby żadnych skrupułów, żeby ten serial skancelować. Nie? Że, że po prostu jak coś się nie sprzedaje, jest niska oglądalność, słupki nie rosną po tych trzech, czterech odcinkach, a produkcja kosztuje tyle i tyle, to sru, bo wchodzi kolejny serial, który ma już gotowego pilota, i już wszystko jest tam, no. no tak to jest niestety z, z tą telewizją amerykańską. Ja generalnie, ja bardzo się cieszę, że, że ta rewolucja się przerzuciła. Tylko chodzi mi o to, że po prostu zaczęto tą granicę cały czas przesuwać, bo ty się już do pewnych rzeczy przyzwyczajasz. Już, wiesz, 40, 50, 60 lat temu szokowała scena pod prysznicem w Hitchcocku, tak? A to wszystko było na zasadzie wiesz, cieni, dźwięków, e, jakichś sugestii. A teraz to miałbyś nie tylko ten nóż pokazany, jak on wchodzi w ciało, byś po prostu centralnie widział, jak on wbija się nie wiem, w oczodu czy coś takiego. A no to i to tak w lata mi... 80-tych było, nie? To, to, to, to wiesz, to, te wszystkie slashery to już pokazały dokładnie to. nie? Tak, tak, tak. Ale chodzi mi o to, że te slashery pokazały wtedy i ty już jesteś wychowany na tych flasher, slasherach, ja mówię, albo kolejne pokolenie, oni potrzebują coś jeszcze więcej. Coś jeszcze więcej. I, i cała ta dyskusja o tym, czy powinniśmy Yy, robić seriale yy, o seryjnych mordercach, w których się tych serialnych morderców niuansuje. Wiesz co chodzi? Że się przedstawia mm -hmm. jakiś, nie wiem, yy, yy, yy, ich w takim świetle, że być może oni mieli jakieś powody, albo wiesz, no to, yy, ten serial Monsters, nie? Jest taki. I tam drugi serial. Ja oglądam był... tego. Ja nie jestem w ogóle fanem True Crime i yy, chyba już o tym kiedyś gadaliśmy, że ja uważam, tak. że to jest szkodliwe, strasznie, to całe. Tak, yy, tak. Ten serial, Całe ten diawisko. drugi sezon o braciach Mendez to moim zdaniem to jest dokładnie to, co kiedyś zrobił serial yy, Making a Murderer, który był świetny, bo czegoś takiego ja wcześniej nie widziałem, tak? Bo to był dokument o gościu, ale tak przedstawiony, że ty miałeś wrażenie, że faktycznie policja, czy tam, wiesz, ci lokalni yy, policjanci się na niego wzięli i cały czas tylko robili wszystko, żeby go do tego więzienia tam wepchnąć i tak dalej, ale on tak naprawdę niewinny. I to było niesamowite, że oni mieli materiały z dziesięciu tam czy iluś tam lat, nie? Że to naprawdę był długo kręcony dokument. Więc to robiło niesamowite wrażenie. I później zastanawiasz się, nie? Wiesz, to zaczynasz kwestionować, czy faktycznie to prawo działa, skoro niewinnego człowieka skazali. A później okazuje się, że, że, że to tak nie wygląda jak w serialu, że serial jest jakąś kreacją, jakimś takim narzuceniem pewnej narracji, nie? Ale no... To tak jak mówię, no nie, do, do gloryfikania, tak jak mówisz, no to true crime, no nie, że to jest mega popularny temat. Podcasty true crime się sprzedają. To jest najpopularniejszy chyba gatunek w ogóle, jeśli chodzi o podcasting, nie? Jeśli chodzi o podcasty w ogóle na świecie, nie tylko w Polsce. Wiesz, yy, seriale, yy, przepraszam, nie, podcast serial, tak, on yy, stoi za taką rewolucją podcastową, bo to był taki w pełni wyprodukowany, yy, też coś w rodzaju takiego paradokumentu, nie? Że też parę jakiś śledztw... go, tak, bo tam więc... były dwa, dwa sezony. Jeden to był o żołnierzu, który y, był skazany za zdradę. Dobrze kojarzę, to jest ten, ten, ten serial. Ale pierwszy to było morderstwo jakiejś Azjatki. Mhm. E, o tym mówimy? No, no tak, znaczy to na pewno... Ja, ja, ja kiedyś próbowałem to obejrzeć, y, przepraszam, obejrzeć, posłuchać, ale się odbiłem, no nie? Bo to jest... Y, Później było bardzo dużo na tym samym jakby schemacie robionej rzeczy, więc ja już, ja już widziałem, jak to jest. Nie? I yy, najlepsze jest to, że, że gdyby to była całkowicie fikcyjna historia, nie? taka z, z rozwiązaniem, to yy, w sensie, tak jak w filmie, nie? że w filmie no, jest jakaś, jakaś historia, jest jakiś, yy, jakaś tajemnica, ale no jest na końcu, co sobie kto zabił. A, a te podcasty, moim zdaniem, yy, te, te historie, one. One opierały się o te, te prawdziwe wydarzenia, ale na przykład tam chyba nie było pojęty. Tam musiałeś jakby wyciągać te wnioski, które jakby narzucono ci właśnie przez tę narrację, ale tak jak mówię, no ja nie, nigdy nie, nie wysłuchałem tego drugiego sezonu, więc też, też nie wiem, ten pierwszy to tylko trochę się odbiłem. po prostu Nie, nie tego szukałem w podcastach, o, że się tak wyraża. Mhm. Wiem, akurat jak ja wchodziłem w podcasty, to rzeczywiście The Serial chyba był takim pierwszym, który Wyskoczył mi gdzieś po prostu w apce podcastowej I bardzo możliwe, że wysłuchałem pierwszego i drugiego sezonu Tam w pierwszym chyba chodziło o to, że ktoś był yy, Chłopak, to było takie śledztwo, że chłopak, który został skazany za to Uważał, że jest, czy znaczy utrzymuje, że jest niewinny I to śledztwo dziennikarskie tak. miało podważyć ewentualnie Ten cały proces, który E, który policja i prokuratura e, przeprowadziły który doprowadził do jego skazania i mm, nie wiem czy tam to rzeczywiście nie miało jakichś tam konsekwencji bo teraz już to, to było grubo, grubo parę lat temu nie? nawet nie wiem czy dziesięć, więc to możliwe że to, to już ta sprawa jakoś tam się potoczyła dalej, musiałbym to sobie sprawdzić e, natomiast drugi sezon był Wydaje mi się o żołnierzu, dobrze, że dobrze kojarzę, to jest ten podcast. Yy, o żołnierzu, który yy, oddalił się od swojej jednostki i został złapany przez talibów. I po powrocie z. po uwolnieniu go, yy, mhm. yy, chyba został skazany za zdradę, ale nie jestem do końca teraz przekonany, czy czegoś nie zmyślam. bo to, to mówię, to było 10 lat temu, słuchałem, wiesz, wiesz, to. Kurczę, to było... No ale to nie, ale, ale dobrze mówisz, tak, tak, tak, tak, tak, tak. I chyba nie dosłuchałem do końca, bo też już mi ta formuła zmęczyła. Aczkolwiek tam, wydaje mi się, że za tym podcastem, to, bo wiesz, bo dużo to True crime, to jest po prostu takim zimnym, e, bardzo... Z głosem z bardzo ładną dykcją, czytanie czegoś z kartki, opowiadanie o jakiejś makabrycznej historii morderstwa, które się wydarzyło, jest tam kryminalna Skandynawia, nie wiem Japonia mm. I, i opowiadanie o tych zbrodniach, które miały miejsce, też jest jakieś na pewno Polsce, w tych zbrodniach polskich, na jakichś tam mordercach. Co, co, dla mnie nigdy nie było, e, nigdy nie było interesujące i na przykład nawet jeżeli były, jeżeli jakiś tam morderca, były takie okresy, że interesowałem się slasherami to zawsze to były fikcyjne slashery chociaż tam gdzieś tam ktoś powie, że no taka teksańska jest gdzieś tam na, na postaci prawdziwej postaci letterfejsa jest gdzieś tam na postaci prawdziwej inspirowana, ale mimo tego to zawsze były fikcje i to było, to było dla mnie w miarę ciekawe interesujące ze względu na na osobę reżysera jak on tam pewne rzeczy przedstawiał jak yy, wprowadzał ten ładunek grozy, elementy takie, które straszyły i tą całą pracę speców od efektów specjalnych, niż nigdy mnie interesowały biopiki o mordercach, a było tego trochę tam i, I... nie wiem, nigdy nawet nie wiem, hmm. czy taki film obejrzałem, tak żeby, wiesz, obejrzeć Bo bardzo mnie na przykład dziwiło, że był ten film Monster z Celisteron i on był taki super głośny i w ogóle wydaje mi się, że tak nie wiem, czy on mody na... nie rozpoczął, bo ona była chyba nominowana do Oscara i nie wiem, czy tego Oscara nie zdobyła w końcu za tę rolę swoją w tym... W tym um, kojarzysz ten film? Tak, tak, tak, bo ona była wiesz, to jest piękna, jedna z najpiękniejszych kobiet, aktorek a ona była tam oszpecona specjalnie do, hmm. tego, do tego filmu znaczy, nie, że o specili ten, tylko po prostu taka charakteryzacja, nie? Ja nigdy, wiesz, nawet tego filmu nie obejrzałem. Zawsze miałem takie w ogóle. Mm, co innego oglądać Ala y, Pacino, który w Scarfaceie gra Gnoja i tak. Narkomana i, i gangstera, Gangusa, przestępcę. A co innego oglądać y, taką historię, gdzie y, masz postać na podstawie. Która siedzi w więzieniu i jej, jej życie jest jakoś tam e, przenoszone. Dla mnie to, to, to nie, nawet nie chodzi o jakąś etyczność czy coś takiego, żeby tej słuchaczej ty miał taką jasność, że to jakaś tam moja, nie wiem, natura mi nie pozwala. Nie, po prostu mnie to zawsze nie interesowało. Totalnie nie, nigdy mnie nie pociągali mordercy, i, mm, i nawet, wiesz, takie dokumenty o Kaczyńskim, Tedzie Kaczyńskim, o tym mhm. Juna Bomberze. To, to, to, to, to przechodziły u mnie, wiesz, totalnie jakieś obok. Ale masz rację Wolałem. z tym, z Monster. Ona dostała, tak, Oscara za, za, no, za ten rolę. No, wydaje mi się, że to, to no, zaczęło prawo. taką modę, bo później pamiętam, że była ta dziewczyna z różowych lat 70. -tych. Dziewczyna głównego bohatera, Erika. Nie pamiętam jak się nazywała. I nie tak. pamiętam też imienia aktorki, nie chcę się tego teraz sprawdzać. I ona później zagrała też taką rolę jakiejś kanadyjskiej morderczyńczy amerykańskiej, już teraz nie pamiętam co to była. I te takie kolejne filmy gdzieś tam się pojawiały. Laura Prepon. Okej. Okay. Kolejne się takie filmy pojawiały. Oczywiście to Nie... nie ona nie była... Ten, ten film Monster nie był pierwszym, ale on, jego sukces tak jakby trochę e, to były te, ta stopa, która trafiła do drzwi, w drzwi nie? bo wcześniej tam był jakiś tam e, Michael Rooker w, w roli tam mordercy z Rotterdamu chyba, teraz nie pamiętam do końca, ale, ale były takie, takie filmy, które mają jakiś tam status kultowego, gdzieś tam wśród, wśród takich naprawdę fanów tego gatunku, ale one nigdy nie, nie wypłynęły nie, do, do szerokiej publiki, nigdy nie zdobyły jakiegoś tam uznania po klasku. Po prostu były sobie, jakiś tam reżyser zrobił coś takiego, nie? A może też wymyślam, i ten film z Michaelem Brookerem to nie jest na podstawie prawdziwego mordercy, też, też może tak yy, gadam głupoty. No ale. ale to tyle jeżeli chodzi o, moje, o mój wtrętny temat true crime i, i niechęci do tego Ale w ogóle zaczęło ale, się stella Blade a. tak tak ale Stella Blade na szczęście jest jest takim po biegunie tak że tam tam nie szokują tam raczej e, wraca się do takich e, lat 90. chyba, tak? <grych> Czyli znowu e, tego, co, co, co cieszy młodych e, odbiorców, ale jednocześnie, tak jak powiedziałeś i cieszę się, że to podkreśliłeś niejednokrotnie, że gdyby bohaterką nie była Eve, ale na przykład nie wiem, Krzysztof e, R, mężczyzna o wspaniałej fryzurze, ale tak samo, powiedzmy, e, ten gameplay, czy choćby to był Dante, to by nadal była dobra gra, z, z, z ciekawymi momentami, nie? Więc, więc wydaje mi się, że e, mm. nie jest to gra roku, jak to niektórzy e, lubią mi zarzucać, że ja uważałem, że to jest gra roku, ale, ale to jest gra, która, która na pewno nie, nie zasługiwała wtedy na takie na taki negatywne opinie, tylko dlatego, że po prostu e, wbrew obecnym trendom postawiono na, na, na postać, która jest bardzo atrakcyjna i ona tymi wdziękami Yy, hmm. można powiedzieć, bardzo epatuje. O, to tak. Teraz jeszcze tylko jedną rzecz wrócę, bo sobie sprawdziłem, bo ten kurde Rooker by mnie męczył. I tak, rzeczywiście, tylko to nie jest morderca z Rotterdamu, ale Henry, portret seryjnego mordercy z 1986 roku. Johna McNaughtona, który później zrobił jeden z moich ulubionych filmów. I on wciela się w postać prawdziwego mordercy Henry'ego Lee Lucasa. Mhm. Także tam rzeczywiście Gdzieś tam to, to yy, Ale to, to Chodziło o Henry'ego Nie tam mordercy z Rotterdamu Tylko takiego jakiegoś tam Typa z, ze Stanów Zjednoczonych Natomiast yy, ja ci powiem tak Nie zdziwiłbym się w sensie Gdybyś mi powiedział Że To jest twoja gra roku yy, to ja bym ci nie miał absolutnie nic zarzucenia. W sensie, naprawdę bym w, był w stanie yy, Nie nawet yy, nawet, wiesz, o co mi chodzi, no nie chodzi mi w, o wierzenie tobie, nie, mhm. ale ta gra ma taki bardzo duży ten produkcyjny value, production value, czyli wartość tyle w sobie sama, jeżeli chodzi o rozgrywkę, o zabawę, że e, i daje taki naprawdę fan i wyzwanie i jest dopracowana. Ja nie miałem absolutnie żadnego glicza, żadnego błędu. Jasne, to jest prawie dwuletnia gra i oni dali sporo aktualizacji. Z tego co wiem, tu nawet e, chyba trochę zmienili zakończenie, żeby pasowało pod, e, pod sequel. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. E, nie sprawdzałem tego. Sprawdzić ale do, do czego zmierzam, to, to jest naprawdę naprawdę fajna gra, jasne, tamte questy są takie, bardzo często fetch questy, czyli potrzebujesz czegoś, idziesz gdzieś tam, musisz pokonać trochę przeciwników, zdobyć tę rzecz, wrócić i ją dać, jest taki quest, żeby mieć fryzury, zmieniać u niej to, idziesz na wysypisko, musisz znaleźć suszarkę, musisz znaleźć nożyczki, musisz znaleźć lokówkę, nie? No tak. e, i, I to jest banał, nie? Ale, mm, ale dzięki temu lokalny fryzjer będzie mógł ci przygotować fajne fryzury. Fryzurki będziesz mógł sobie zmieniać. To bardzo ładne możesz mieć później. Będą no. podpasować sobie do, do kolczyków i kolor włosów zmienić, żeby ci pasował do żółtego dresu. No tak. Musisz, ale do czego zmierzam, wiesz? E, tutaj, tutaj nie ma pola do popisu. To nie jest pisarstwo na poziomie, nie wiem, no... E, takiej gry jak... Kurde, no teraz, teraz, teraz mi nic nie przychodzi do głowy, no ale po. Mi automata. Mier no, miałem powiedzieć, Wiedźmin 3. <grych> czy, czy Kingdom e, Come Deliverance, tak? E, że te GS są jakoś tam roz rozbudowane i, i, i ciekawe i, i wiesz, takie niesamowite postaci spotykasz, które mają mm -hmm. swoje jakieś tam cechy charakteru. Nie, to jest gra akcji, gdzie e, fabułka jest jak za zanimce, zanimca, e, jak zanimę i i tyle. Cały Cały, cała wartość tej gry, moim zdaniem, jest w tym, jak się w to gra, jaka jest przyjemna, jak się już pozbędziesz tej w głowie, że to jest Souls-like, bo ktoś powie, no ale odblokowujesz tam te obozy, nie, to są jak ogniska, tak, ale to, to są checkpointy. jest Souls-like, tak, tak, teraz, znaczy, wiesz, teraz... to kiedyś były checkpointy i teraz są ogniska. A teraz są ogniska. U, tutaj nawet nie tracisz tego, tych punktów, które zdobędziesz. Tutaj nie ma straty, że musisz się cofnąć po duszę, bo, bo nie, nie możesz levelować. Nie, tutaj wracasz do ostatniego punktu, w którym zapisałeś. To Dokładnie. jest taki. Mm, tak, no, taki taki Takie coś. No ale Tyle. musimy gdzieś gdzieś, drogi Rafale, coś kropkę. Tak, rysłać kropkę. Tutaj, A, ale się, wszystko to chciałem, to, że to. Ale ktoś... jeszcze nie skończyłem gry. Także nie wiem, czy się to zmieni. Na ten moment nie sądzę, żebym był niezadowolony, bo jak twoja dziewczyna skończyła, to znaczy, że y, y, masz jakby no, skok na ambicje, wiesz, to jest, że no, jak ty nie skończysz na falę, no ty nie skończysz. Więc na pewno jej nie odrzucisz y, przed końcem. Nie, nie, już, to już jest przesądzone. Nie, no, skończę. Tak. Hmm, bo jest bardzo, gdyby nie to, że chcę wyzbierać te puszki, które są takimi wyzwaniami, zręcznościowymi. Bo tutaj Czy też jest... Trzeflatynę sporo... zapisz. Jejku, jejku. Mm, chyba nie, bo trzeba trzy razy skończyć grę. Sprawdziłem sobie to. I trzeba... Trzy, trzy zakończenia są. Mm, nie sądzę, żebym chciał tyle czasu poświęcić, żeby... Żeby, znaczy, pewnie tam można by było coś pokręcić z saveem, i, i pewnie można by było to, to dwa razy skrócić do dwóch razy skończenia gry, no nie? Ale trochę by było mi, że może kiedyś tam za parę lat będę miał ochotę w to znowu zagrać. Za dużo gier jest, które, które y, chcę zagrać, które chcę skończyć, i no, żeby mi było trochę czasu, nie? Mm -hmm, mm -hmm. A grałeś taką grę, to już tak z, zmienisz taki, taki, taki ten. Okay. Ender Lilies. Quietus of bardzo fajna Metroidvania, z ciekawym mechaniką grałem, grałem, bardzo fajna, no. Ale przyszedłeś, bo ja jestem dopiero na początku, ja mogę powiedzieć, że mam może parę godzin, ale no urzekła mnie, bo to nie jest nowa gra, nie jest taka stara, ona się doczekała z z sequela, który się nazywa Ender Magnolia, ale no, ten, ten tytuł miałem dziś na radarze, bo mi się wydaje, że oni też, to był jeden z tych tytułów, które dali za darmo w cudzysłowie w, w Epic Games, więc ja go miałem, I, ale jakoś tak nigdy nie, nie, nie mogłem się za niego wiesz, za niego zabrać. I chyba taki przyszedł Powiem dobry moment, tak. że, że, że ten Metroid 2 nie... Przepraszam? Powiem Ci tak, bo się pytałeś czy mm, skończyłem. Nie. <laughs> Aha. Nie no nie skończyłem. Czy, jej. Bo ja słyszałem, że to nie jest długa gra. Dlatego mówię: Okej, okay, to teraz mam taki dobry moment, żeby zagrać jakąś Metroidvanię, która nie będzie Już długa. Wiem ale... Dlaczego? Bo wyszedł Ultros i zacząłem grać w Ultrosa i nigdy do. Mimo, że Enderillis mam cały czas na dysku, to nie wróciłem. Ale mam powiedzmy. Tak jak patrzę sobie teraz na trofea, to mam jeszcze trzech bossów do końca. O. Już bo ja. ja yy... Zacząłem to grać, bo, bo uznałem, że chcę zagrać jakąś grę, która nie będzie specjalnie długa, ale będzie Metroidvania. bo gdzieś przeczytałem, że e, ona relatywnie, no wiadomo, że jest krótsza niż Hollow Knight, ale też na pewno jest ciut dłuższa niż takie Shadow Complex, niektórzy można chyba przejść w 4 godziny, ale no, chciałem taką grę, którą mogę po prostu tak z marszu zagrać właśnie na, na Steam Decku hmm. i, i ona, ona potrafi... No nie wiem, gdzieś urzekłam mnie tym klimatem, bo jeśli chodzi o te, te, te elementy Metroidvania, to bardzo mi się podoba to, że, że ta gra już ma tą wbudowaną mapę i ma ten taki system na tej mapie, który pokazuje, że wszystko, co mogłeś wyeksplorować powiedzmy w, w danym obszarze jest, jest zrobione. Ona jest no, jak... no, super tak, ona, ona nie jest taka płynna, taka dokładnie narysowana, jak na przykład w Hollow Knight, tak, że widzisz kształt tych korytarzy i tak dalej, tylko... Bardziej to jest na takich blokach, niektóre jak... Nie wiem, Metroidowa to jest chyba, ile jako... dobrze kojarzę, nie? W Metroidzie Co? taka jest. W Metroidzie chyba taka mapa jest. Przecież tak nie pamiętam. Mi się wydawało, że w Metroidzie jest, jest bardziej taka yy, łącząca się, nie? Ale ona też może być na takiej zasadzie, że, że to są bloki. No tutaj te bloki są połączone jakimi kreskami, takimi liniami, bo ona się bardzo rozgałęzia. Nie? Że... I też jakby czasami wchodzisz do pomieszczeń i teoretycznie masz takie wrażenie, że jakby i wchodzisz w głąb mapy, a tak naprawdę no, to też jest kolejne odgaźnienie, ale bardzo mi urzekła ta, ta, ta formuła postaci, znaczy to postać, którą gramy, nie? że my nie gramy tym rycerzem, tylko my gramy chyba jakąś taką, nie wiem, czy księżniczką, jakąś kapłanką, jakąś taką dziewczynką, nie? Yy, całą na biało, ale jest z nami ten duch rycerza i kiedy ataki są przeprowadzone, to tak naprawdę on robi. My chodzimy po tej platformie, skaczamy, robimy różne rzeczy, ale to on jest naszym obrońcą tak. I, i to jest świetny taki artystyczny zabieg, że mi się to bardzo podoba. Oczywiście to nie jest nic takiego bardzo odkrywczego, bo, bo, bo powiedzmy takie, takie mo motywy są, że my gdzieś jesteśmy czasami pasażerami albo mamy jakąś taką postać, którą chronimy i ona jest zawsze z nami, ale tu jest tak, że my jesteśmy tą eskortowaną postacią, którą my sterujemy, a, a całe te, te, te ataki i tak dalej, to wszystko to robi właśnie ten ten ryser, duch. albo cię broni, albo, albo atakuje, a ty musisz unikać jako ty rzeczywiście jakichś projectile i, i, i, hmm. i musisz pokonywać, przywoływać te duchy właśnie do, do ataków. Masz poprzepisane, Ta. konkretne ich ich e, Dokładnie to, to piruity, tak. tak, tak, I możemy tak, kolej dwa paski, które, które możemy zapełnić tymi. No ja to nazywam taką magią, nie? Ale tak mówisz, to są spiryty, które przywołujemy ja na przykład one robią różne ataki. Jakieś, nie wiem, wywijanie, jakieś tornada, jakieś takie... Rzucają czymś. To jest fajna mechanika, wiesz? mi się bardzo to, po, to podoba, no bo to się sprawdza, nie? Że jest, jest jakiś taki drobny twist w tym wszystkim, nie? Że inaczej też te, te ataki są. One są... E, znaczy, kiedy na przykład robimy combo. To nasza postać się zatrzymuje w powietrzu. Gdy na przykład, nie wiem, wywijamy tym mieczem, no nie wiem, mamy te trzy ataki, to my potrafimy się zatrzymać w powietrzu, kiedy e, uderzamy w jakąś, e, jakiegoś potwora, nie? I to jest, to jest ciekawe, nie? Ale na razie ja jestem tak jakby na, na początku, w tym sensie, że ja eksploruję ten świat, e, już widzę, bo to to oko moje e, zaprawione w boju, jeśli chodzi o Metroidvania, że wiem, że ok. Tu są jakieś obszary. Zresztą, tak, tak jak mówiłem, ta mapa, ona zaznacza, bo na, na, na krawędziach tych, tych kwadracików na mapie masz czerwone kropki. I one ci hmm. mówią, że gdzieś tam jest jakby przejście do kolejnego elementu, nie? Do kolejnych. I jak wiem, że na przykład, nie wiem jest tutaj woda, to pewnie przyjdzie taka umiejętność, że będę mógł pływać normalnie, nurkować nie? W, tej, w tej wodzie. E... No już tam takie rzeczy jak podwójny skok i tak dalej, to już jest standard, nie? Ale generalnie świetnie się bawię, bo to jest taka e, taka gra, która nie stawia mi też jakoś specjalnego, dużego wyzwania. No już powiedzmy się nadziałem na kilku takich przeciwników, gdzie, gdzie muszę uważać i, i te ławeczki e, nie są e, tak gęsto, jakbym chciał e, e, porzucane, ale no, i ta oprawa i ten świat taki m, trochę z jakąś taką z, nie wiem, Gdzieś tam próbowałem doczytać te historii, bo jakby z same, takiej samej fabuły z tych, tych filmików krótkich jakby jeszcze nie rozszyfrowałem. Jakby tego, tego, tego świata spowitego tą zarazą, jakimś tam tajemniczym deszczem. Ja, no jeszcze tego nie, nie, nie, nie, nie odkryłem na takiej zasadzie, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, ale sama mechanika, samo to eksplorowanie i sama ta postać bardzo mnie intryguje i mi się bardzo podoba ta gra. I, i myślę, że jak, jak skończę to bardzo się zainteresuje właśnie tym Ender Magnolia, nie? bo to też, też jest ciekawy tytuł i, i chyba nie jest jakąś taką um, kontynuacją bezpośrednio mi się wydaje, że, że to jest coś, co się dzieje e, długo, długo po wydarzeniach właśnie z tego Ender Lilis. Więc, hmm. więc, więc te gry jakby mógłbym teoretycznie, jakby się w pewnym momencie odbiło od, od Lilis, to, to mógłbym po prostu przeskoczyć do Magnolii i spróbować, czy tam jest... E, Coś, coś, coś, ciekawszego, nie? Coś, coś bardziej. Tak, masz... miałeś rację, trochę inaczej wygląda mapa w Metroidzie. Sobie właśnie sprawdziłem. Tak. Że tam rzeczywiście te korytarze są tak odzorowane. dobrze, a nie tylko taki prostokąt z znaczonymi wyjściami i, i kreską, która pokazuje przejście do kolejnego obszaru. Nie, bardzo fajna gra. Rysowana grafika, taka wchodząca w te rejony mangowe. E, mhm. Wiesz, no trochę teraz przypomniałeś mi o niej i mam taki wyrzut sumienia, bo, bo nie wróciłem do niej nigdy. E, a mam ją cały czas chyba na, na dysku. E, mhm. Bardzo, bo mam teraz takie dziwne poczucie wstydu. Mhm. W ogóle jest, w ogóle taki dobry, dobry czas jest chyba na, na tym Metroidvanie. Ja nie, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to y no na pewno nie, że tylko w tym roku, ale przez ostatnich parę lat wyszło naprawdę kilka świetnych e, gier, nie? które, które y, ten, ten gatunek y, bardzo dobrze animują. Nie? I, i, i to Chyba w tamtym roku było Prince of Persia The Lost Crown, która było takim mhm. ultra, y, moim zdaniem, przystępnym przystępną bo jak chciałeś sobie zrobić wyzwanie, no to miałeś tam mnóstwo rzeczy, które cię yy, wiesz, znaczy to miałeś to wyzwanie, tak? Ale mhm. ta gra miała mnóstwo takich ułatwień, nie? Że mogłeś właściwie yy, tru, co trudniejsze elementy platformowe nawet tam przeskakiwać, nie? Że gra ci skrywała, że jak jest za trudne, to możesz, to my ci możemy to, to przeskosz to wie? Przejdź, już o, jesteś tam. To samo chyba z bossami, tak? Że nie było tam jakichś takich potyczek, których teoretycznie po jakimś tam czasie nie, nie mogłeś się yy, przeskoczyć. Nie, nie pamiętam dokładnie, jakie tam były te wszystkie systemy, ale to było taki, taki, moim zdaniem entry drag, jak to się mówi, albo entry level, nie? Dla, dla, dla kogoś, kto chciałby wejść w Metroidvania, ale gdzieś się bał, że się odbije, nie? No bo jakby ktoś zaczął, nie wiem, od Blasfemusa, nie wiem, jedynki, dwójki, no to miałby ciężko, nie? No, są, są takie gry które, które no nie wybaczają. Nie? Szczególnie te elementy platformowe, gdzie, gdzie musisz się odbijać między kolcami, gdzieś skakać, łapać się ścian. No to, jest, to są rzeczy, które, które treba, trzeba po prostu godzinami się uczyć. Nie? Jak sobie oglądasz właśnie te, te ścieżki bólu w Hollow co tam ludzie robią, to czasami ci się wydaje, że oni chyba tam oszukują, bo gdybym ja tak skakał i, i otarł się o ten milimetr, o te kolce, to na pewno by mnie trafiły. A oni jakoś to tak robią, że że one no, czy ale te piły takie, jest, czyli na no to, to nic jest, nie W tyle. zeszłym roku też był ten ZAŁ, o którym ja chyba mówiłem na, na podcaście. Tak, tak, to tak. tak, tak. I, e, też prosty, prosta metroidwania, e, która skupiała się na afrykańskich wierzeniach. Było Animal Well e, przecież, które e, no, mimo tej swojej oprawy, no to też metroidwanią jest. Parę lat temu był Bloodstained, Ritual of the Night. To jest kickstarterowa gra. Od, o ile dobrze kojarzę, od, od kogoś, od, z, kto przy Castlevaniu pracował. I ten Bloodstained tak, tak. mi się podobał. To była fajna gra. W sensie tam było dużo takich dziwnych rzeczy, crafting było dużo, ale, ale sprawiła mi dużo satysfakcji. Nine Souls na pewno kojarzysz. Tak, ale tego akurat jeszcze nie sprawdzałem, nie grałem w tę grę. O, to jest o kocie, dobrze kojarzę. I... Tak, taka science fiction, taka cyberpunkowa trochę, można powiedzieć. Aha. E, ale, ale właśnie w nią mnie Ostatecznie nie zagrałem. Czekam, jak pojawi się może w Plusie kiedyś. Ale z samego Plusa też była taka gra e, chińska, od chińskiego dewelopera. E, Fist. Gdzie grasz? Tak, tak, in the Shadow in, shadow torch. in tak. shadow torch. To Fist Fista spróbowałem, trochę pograłem. E, wydawał się interesujący. Ale nie pamiętam, czy on wypadł z Plusa, czy coś takiego. Ja nie zdążyłem go ograć. E, mhm. Chyba wypadł z plusa i go nie skończyłem, bo się dowiedziałem właśnie, że on wypada z plusa i, i zagrałem, i trochę pograłem, ale nie kupiłem ostatecznie e, tej gry. Także tak, masz rację. No. F... Myślę, że mm, jest tego dużo więcej i pewnie jeszcze dużo więcej jest na Steamie takich mm, ciekawszych, jakichś takich mniejszych gier właśnie metroidweniowych, których yy, no, na, na, na, na, na, w sklepie Sony pewnie nie ma albo są gdzieś tak poukrywane, nigdy nie wyszły na jakiś tam, na mój radar. Mhm. Yy, ja mam sentyment do tego gatunku, w sensie nie, nie, nie mam jakoś wiele skończonego, ale zawsze, nawet jak nie skończę gry, to tak to, to, to jak Fista, nie? To po prostu sobie sprawdzę i mi się podoba i, i ostatecznie jestem z bardzo zadowolony. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No to e, gra, która totalnie nie jest w tym gatunku, ale na pewno nie możesz się doczekać, że w nią zagrasz. To jest kolejna gra, którą wydało, kolejna gra w tym roku wydana przez e, Obsidian Entertainment, czyli The Outer Worlds 2. Po tym, po sukcesie *About* e, poszli za ciosem i w ciągu tylko kilku miesięcy zrobili nową grę. Jaks, niesamowite po prostu. No, ale tak, Jest żeby, dwóch żebyś... youtuberów, których oglądam. Mhm. E, tak się składa, że obaj są łodzianami. E, to jest Kłas i to jest Energik. I widziałem recenzję Energika e, tej, tej gry. I to. Nie wiem, co ty powiesz, natomiast. E, to może najpierw nie, nie, to, to sądzę, mi... nie sądzę, że cokolwiek, co powiesz mhm. na ten temat, na temat tej gry, to mnie przekona, żeby w nią zagrać, bo mnie się pierwsza część nie podobała, ale też ta recenzja energika ją zmiażdżyła tam. Jest. Po e, tym, jak to zobaczyłem, no to, to niekoniecznie chcę zagrać w tę grę i nawet ją oglądać. Mhm. Ja się od jedynki odbiłem, ale nie od, po pięciu minutach. Ja wiem, że ja dosyć dużo pograłem w jedynkę. Tylko później był jakiś taki moment, że gdzieś utknąłem i, i ta gra nie dała mi jakiegoś takiego sposobu na rozwiązanie tego problemu, który ja wtedy mógłbym znaleźć, albo po prostu już mnie tak znużyło to, wiesz, że, że mnie nie zaciekawiło. Ja pierwszą planetę skończyłem, całą. Ta, ta. Wy, wy, wyczyściłem tam pierwszą, pierwszą lokację. No. Y -y -y. I podziękowałem. No. Więc dwójka, generalnie mi się wydaje, że może grać dwójkę zupełnie nie, nie kojarząc jedynki. Ja nie wiem... Y Jakie tam, nawet, nawet niespecjalnie nie się wgłębiałem, wiesz, jeśli chodzi o jak, jak fabularnie te gry się, się łączą, zdaje się, że one chyba nie mają specjalnie e, cokolwiek wspólnego poza tytułem, tak, że, że to się w ogóle w jakimś innym miejscu tego, tego kosmosu dzieje, ale generalnie, no to jest taki, taki science fiction fallout, nie? że to jest taki taki, taki co by było, gdyby, gdyby ten świat fallout, ale ja to tak odbieram, nie? on poszedł i, o tej kilkaset lat dalej i, i były te podróże międzygwiezdne i tak dalej, bo to jest cały czas, jest jakaś taka, taka oprawa w tym, ni to Stimpa, ni to Ardeco, nie. Wiesz, wiesz co mi chodzi, więc, więc ja by cały czas widzę tutaj e, e, coś takiego unikalnego w, w tej oprawie, ale widzisz, ja zacząłem grać to e, Outer Worlds 2 na takiej zasadzie, że po prostu okej, okay, chcę teraz zagrać jakąś dużą, e, większą grę, tak, e, e, aktywuję tego Game Passa, bo Niedługo wychodzi Call of Duty, a Call of Duty to wiadomo, dla mnie to przede wszystkim yy, no, ta kampania, chcę ją przejść, zapomnieć, więc y, mówię, teraz to zrobię, akad ta gra wyszła y, kilka, y, kilka dni wcześniej i muszę przyznać, że akad dla mnie to jest dosyć ciekawa gra. W tym sensie zaczyna się też taki sposób, że yy, można powiedzieć, że... <laughs> Coś się dzieje, tak, że znowu ten, ten wulkan, następuje erupcja wulkanu, a później ta akcja na 10 lat w grze przystopowuje i my po tych 10 latach jakby wchodzimy do gry i jakby zaczynamy od tego, że szukamy osoby, która była odpowiedzialna za to, co się wydarzyło na początku, w tym prologu, bo tam doszło do pewnej zdrady, misja się nie udała, albo coś się nie udało w tej misji właśnie ze względu na to, że, że ta postać zdradziła. I ta pierwsza, to, to, to pierwsze zlecenie, które robimy wiesz, na tej pierwszej planecie, to właściwie jest, jest motywowane tym, że my chcemy tą postać znaleźć. Ale zanim my do tej postaci dojdziemy, no to na tej dosyć dużej mapie my yy, musimy bardzo dużo rzeczy zrobić. Więc, więc bawię się w taką eksplorację tego, tego, tego świata tego, tego miasteczka, które się nazywa chyba Ciasto lub tam później idziesz do innej części, która się nazywa Westport, więc jakby jest trochę tej eksploracji. Ta mapa nie jest ogromna, to jest dosyć taki fragment, ale to, co, to, co mi się podoba i, i też y, rozmawiałem z osobami, którym ta gra się powiedzmy podoba, to jest to, że ona dużo bardziej chyba niż, niż w pierwszej części, ale ja tak tak, tak to pamiętam, no, nie? że tu masz znowu ten, ten element rpg nie jest, jest istotny, to jak rozwijasz swoją postać, dlatego że właściwie do każdego problemu może, możesz podejść na, na wiele sposobów. Naprawdę na wiele. wiesz że Na przykład jak masz się dostać do jakiegoś punktu powiedzmy na mapie, to to jak ty się tam dostaniesz, tak naprawdę zależy tylko od ciebie. Bo możesz iść w najprostszy sposób. tak Linia prosta, guns, blazing, rozwalasz, wszystko nie ten... Możesz wchodzić w jakieś układy, robić jakieś zadania dla, dla postaci, która powiedzmy yy, może dać ci przepustkę. w ten że tak wyrażę, no nie do, do tego. Więc więc, zasz, ale zanim to zrobisz, to naprawdę to jest kolejny. Wiesz, nakładają się jakby takie warstwy tych zadań, które musisz robić. I muszę przyznać, że eksploracja tego, świ tego świata, tej małej planetki, no nie, nie znużyła mnie. Wiesz w sensie, że obawiałem się, że przyjdzie taki moment, że. Yy, że znowu gdzieś się odbije, że jest taka powtarzalność, że zaczyna gdzieś błądzić, się kręcić, ale przyznam, że jest dużo w tej grze takich rzeczy, które, które sprawiają, że yy, tak naprawdę to, tą fabułę tak ciągniesz troszeczkę jak po sznurku. Nie? Yy, zdarzają mhm. się oczywiście zadania, które mówią, że masz coś zrobić na danym obszarze i nie masz tego punktu konkretnie. Tak? Masz kogoś znaleźć w danej lokacji, ale nie podświetla się, gdzie on dokładnie jest, czy ona. Tak. Więc musisz szukać, musisz coś kombinować, musisz przeglądać różne e, dokumenty. to no, no, jest w ogóle mnóstwo czytania. To jest, to, to jest taki e, obsydianowo betesdowa gra, gdzie, gdzie właściwie 80% tego loru tego świata, znaczy może nawet nie loru, ale jest w tych notatkach, bo masz te terminale komputerowe, na których możesz czytać jakieś maile, jakieś wiadomości, e, innych, e, jakieś dzienniki, one są fajnie napisane, ale czasami mam wrażenie, że tego jest po prostu za dużo, a jak jest za dużo, to, to zaczyna mi tak, wiesz, sk sk wzrok skakać po tekście i sobie to odpuszczam, więc idę w taką narrację środowiskową, a ta narracja środ środowiskowa też potrafi być interesująca. No jest jest taka, y mamy takie zadanie, że mamy odnaleźć dwie osoby właśnie dla takiej strażniczki, która pilnuje wejścia do, do pewnej y drugiej części mapy, no i jedna postać jest gdzieś tam y dosyć łatwo do znalezienia, więc tam po prostu jest w innym, w innym mieście. No nie, musimy tam po prostu ją znaleźć, nie? Ale druga jest, no, no coś się z nami dziwnego stało, i, i, i jest cała sekwencja do no bo powiedzmy, tam jakichś rozmów i tak dalej, kiedy my się dowiadujemy, co się dzieje, co się z nami stało. I to jest taki czarny humor, nie? Ale mi przyszło do gustu, Ale wiesz, to wszystko nie miałoby znaczenia, gdyby ten, to chlu. Nie? czyli ta rozgrywka nie była e, dobra. I moim zdaniem y, ktoś mógł użyć takiego stwierdzenia, nie wiem kto, że ona ma trochę takiego z, z imersji w sima. No nie wiesz nie z tego. Właśnie ta, ta swoboda zrobienia tych zadań jest jest taka, że owszem y, tu nie ma jakiegoś kombinowania dużego, więc możesz albo się gdzieś przekrać i znaleźć jakieś tajne przejście i zajść kogoś od tyłu, albo znaleźć jakiś, jakąś, jakąś kartę i wejść jakimś tylnym wejściem. Możesz się bawić w strzelanie, które jest naprawdę przyjemnie zrobione. Ja e, muszę przyznać, że y, no, bawię się jakby to był, nie wiem, jakiś dum czasami, nie? bo masz karabiny, masz strzelby takie y, potrójno-lufowe, które, które z bliskiej odległości y, robią, robią naprawdę sporo E, e, sporo zamieszania i dla mnie właśnie to jest to, że ja kiedy nie mogę znaleźć tego rozwiązania takiego optymalnego dla mnie, czyli wiesz, po cichu gdzieś ten, no to idę na ostro. Ale czasami zaskakuje mnie, że wybrałem jakąś ścieżkę, która jest yy, yy, dodatkowa, i okazuje się, że ona mi otwiera jakieś dodatkowe, zupełnie nowe możliwości rozwiązania problemu. Że właśnie po cichu, że nie muszę się męczyć z walką, bo w tej grze przeciwnicy mają różne poziomy i kiedy trafisz na, no trochę jak w, w, w RPGach, nie, że jeśli trafisz na, albo jak na przykład w Avout, tak? także kiedy trafisz w miejsce, gdzie przeciwnicy górują nad tobą, to obok ich Paska zdrowia pojawia się właśnie znacznik, który no, pokazuje, że raczej yy, nie, nie masz tutaj czego szukać, nie? Oczywiście możesz próbować, nie? Możesz świetnie, taktycznie rozegrać tę sytuację. Masz pomagierów ze sobą, to też jest. Yy, nie, To nie jest pewnie nowość, nie bo już nie pamiętam, bo chyba też yy, dwóch kompanów zawsze mogłeś mieć przy sobie, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Tak było, było tak, że miałaś yy, tak, dwie, dwie, dwie, dwie, dwie dodatkowa. Tak, oni mają, oprócz tego, że oczywiście mają swoje, e, swoje zdanie i, i wtrącają się czasami w rozmowach i, i to jest ciekawe, że te rozmowy jak prowadzisz, no to też znowu wszystko zależy od twoich statystyk, czyli klasyka RP-ów, tak? Jeśli masz wysoko rozwiniętą retorykę, to możesz y, przegadać kogoś, ale jeśli jest jakaś sytuacja, która dotyczy twojego kompana, to masz opcję na przykład, żeby mu nie wchodzić w słowo, niech on się wygada, nie on rozwiąże żadny problem, jeśli masz jakieś umiejętności, nie wiem, medyczne czy techniczne, to też możesz to wykorzystać w rozmowie. No, oczywiście też wiele rzeczy wynika z tego, czy znalazłeś jakiś przedmiot, który jest w danej rozmowie ważny, jakiś wątek, więc jakby dużo możesz rozwiązać rozmową. Ci kompani w walce cię wspomagają, rozwijają się, możesz im... Wy... Uaktywniać specjalizacje, które też podczas walki są wykorzystywane. Część jest pasywna, część jest taka aktywna, niektóre aktywujesz po prostu yy, klawiszami. Więc dla mnie to nie jest zła gra. Ja jeszcze nie jestem na takim okay. etapie, żeby mógł powiedzieć, że okej, okay, yy, to jest to jest świetna gra, ale ja cały czas jestem w tym yy, na tej plejszej planecie, już pod koniec, yy, bo. bo yy, no odkąd wróciłem, a wróciłem powiedzmy parę dni temu e, i z, jak ją zainstalowałem, to może grałem za trzy wieczory. Ale naprawdę moim zdaniem to jest, to jest e, biorąc pod uwagę na co, nie, co Obsidian wypuścił w tym roku, tak? czyli About. Tak? Gra, która miała ciekawe miejsca, bardzo dobrą akcję ale fabularnie gdzieś tam nie dowoziła, wiesz, ten świat nie był tak dobrze skonstruowany mimo, że był oparty o to uniwersum z, z of Eternity, tak, czyli, czyli te, te lore miał podwaliny, tak tutaj uważam, że, e, że rozbudowanie tych wszystkich, tych perków, wiesz, no to samo to, że gra reaguje na to, w jaki sposób grasz, tak, i daje ci możliwość wyborów e, e, dodatkowych zdolności, które są związane z tym, na przykład, co robisz. Także, na przykład, kiedy zaczniesz, jak to w każdym ERP-u, prawda, podbierać rzeczy kraśnie, to proponuje ci taką umiejętność, znaczy taką zdolność, kleptomania. I jak ją zaakceptujesz, to łatwiej ci jest kraść, ale ty to robisz kompulsywnie. W tym sensie, że ta post twoja postać sama to robi. Ty nawet nie kontrolujesz tego. A wiesz, że jak tak, coś się takiego dzieje przy, tym, przy kimś, kto to widzi, no to automatycznie wzbudzasz zamieszanie, alarm, nie? jesteś wrogiem numer jeden i albo cię zaatakują, albo będą coś chcieli no, od ciebie, więc yy, odrzuciłem tę propozycję, ale było tam kilka innych, które, które zaakceptowałem, bo uznałem, że jakby one się ciekawie balansują nie? I, i cały czas mhm. prawda, tą postać rozwijasz, nie? cały czas dodajesz, no jest taka postać, która yy, przyczytałem taką umiejętność, że Możesz szybciej jakby zdobywać punkty, które wydajesz na rozwój postaci, ale nie możesz ich wydawać na to, co chcesz, tylko zawsze musisz wybierać te umiejętności, w których masz najmniej punktów. Czyli jakby szybciej się rozwijasz, ale zawsze jakby wyrównujesz. Jakby jesteś takim, jak to się mówi, takim panem do wszystkiego. A jak to się do wszystkiego, to jest do niczego, więc też zrezygnowałem z tego. Z tego wolę, wolę jakby. Iść w pewne takie aspekty, które wiem, że w, moim, w mojej rozgrywce się najbardziej sprawdzą, bo i lubię sobie ja kojarzę, że? Ale lubię też w żeby części... inżyniera. Mhm. w pierwszej części chyba były, e, był taki, taki. Przy tworzeniu postaci była taka opcja, że chyba wybierało się negatywne perki. Dobrze kojarzę? W drugiej części też to jest? Wiesz co, nie, takie nie jakby na, wady na były, o ja dobrze kojarzę. Takie były coś takiego, tak, tak coś takiego mi się kojarzy, wiesz, ale teraz mm. to też było kupę lat temu. Już nie mam Game Passa Mo, i tak Może, to się, no. ale wiesz, tutaj po prostu yy, wybrałem takie proste, że oczywiście tworzysz sobie postać, możesz zmienić wygląd, modyfikacje i tak dalej, ale później yy, to było chyba takie na zasadzie, że sobie wybierasz tam tło jakieś, nie i też jakieś takie cechy i to jest ciekawe, że po tym, jak rozegrasz ten prolog nie? i ty e, gdzieś tam, powiedzmy, w tej kapsule mm, ratunkowej spędzasz te 10... Nie wiem, jak to jest w ogóle mm, przedstawione, bo, bo w sensie ty się ewakuujesz w tym prologu z tego z, y, z tej, z tej misji, która, jak to się mówi, poszła FUBAR i gdzieś ktoś cię przejmuje tą twoją kapsułę i nagle akcja się przenosi te 10 lat yy, w przód. I, I nie wiem dokładnie, yy, czy czegoś przeminę, ominęło mnie, czy czegoś nie, nie, nie, nie dojrzałem, ale generalnie yy, gra daje ci to możliwość, że możesz sobie te cechy jeszcze raz poprawić, nie? Że jakby ten prolog hmm. daje ci przedsmak tego, co, yy, co sobie wybrałeś na początku, powiedzmy, chcąc yy, no, w jakim stopniu, nie wiem, wybrać to, co zwykle wybierasz, a później możesz jakby to zmienić. Nie? i Też jest ciekawe, bo na przykład ta postać tego, tego tej, tej postaci z tą taką głową Księżyca zawsze nas wita na początku takim krótkim tam dwuzdaniowym opisem, powiedzmy, sytuacji, w jakiej jesteśmy i później masz do wyboru, co chcesz robić, czy chcesz kontynuować, czy chcesz wgrać save i tak dalej. Dużo jest takiej, takiej animacji narracji w tym wszystkim, wiesz, tego takiego yy, yy, wyciętego z kartonu, nie yy, to powiedzieć, nie wiem, jak się nazywa, wiesz, tak, tak w tych książeczkach taki było, że, że ta animacja animacje na zasadzie takiej tej para, paralaksy, nie, że, że coś, ale mhm. generalnie to powiem ci tak, trochę, jest trochę bardzo trochę ciekawy tych tego co, co, co za słyszę. słyszę. Właśnie ci, ci e, energiki. znaczy energiki. Energik zerzucił Yy, przede wszystkim to co pokazał To, że gra jest brzydsza czy tak? Trzeba znaczyć, bo o ile dobrze kojarzę On grał przed premierą Może tam później poszedł jakiś patch Ale z tego co ja widziałem To, że gra była brzydsza Niż poprzednia część Że gra była po prostu to co pokazywały i, i, I to była, była Była brzydka ta gra, naprawdę była brzydka yy, Zarzucił yy, Fatalne strzelanie no to się nie zgadza tutaj, ale okej. Okay. Że, że, że przeciwnicy do gąbki na, na pociski może to właśnie to przelewalowanie na przykład nie miał oznaczonego levelu przeciwników. Nie wiem, wiesz co, no, no teraz to były takie rzeczy, które mnie odstraszyły. Cieszę się, że to co to mówisz, to jest coś, co e, bo ja lubię obsydian W sensie mam do, tej, do tej, tej, tej firmy słabość i chyba to powtarzam za każdym razem. Za Fallouta New Vegas oni mają u mnie naprawdę mm, nie wiem jak to nawet nazwać. Taką hmm. powiedzmy, już tyle punktów zdobyli, że, że nadal ich będę lubił nawet. Jak. I mnie smuciło, wiesz, że ta druga część się nie udała. E było bardzo słaby rozwój broni, w sensie e modyfikowania tego, bo masz tych, tych broni bardzo dużo. Tam z tego, co tak przekaz prze przejeżdżał przez menu, to wyglądało, że ilość broni jak z Borderlands, nie? Znaczy... W ja na razie nie mam aż tak dużo rodzajów broni, nie? Miałem na przykład jakiś rewolwer, mam ten podstawowy pistolet, mam karabin, e, mam strzelbę i jest taki, taki, taki, taki rewolwer strzelający kwasem, co jest bardzo ciekawe, bo jak go ładujesz, to nie, nie ładujesz pocisków, nie? Tam, y, y, kul do niego, tylko po prostu wlewasz jakby taki, y, taki kwas. Czyli nie? pistolet na wodę, jakby tylko tak, i kwas. Tak, i, ale, ale strzela normalnie, nie, nie, nie psika, nie? I y, no... One mają też poziomy rzadkości, nie? bo, bo, bo uwagę. I też właśnie jest to, że mają te, te sloty na modyfikację. No bo są porozrzucane właściwie, nie? bo nie można powiedzieć, że ich jest mało. No, właściwie w każdym miasteczku to masz pff, za, za dwa czy trzy, kurde, niech tak strzelam, nie powiedzmy, ale te stoły, stoły rzemieślnicze, w których masz, nie, możesz produkować rzeczy, w których możesz modyfikować rzeczy. A, oczywiście potrzebujesz materiału do tego, więc to nie jest tak, że właściwie co chwilę tylko sobie siedziałem i coś modyfikowałem, coś poprawiałem. Przeważnie zostawiałem przy tym, co, yy, co było. Yy, graficznie na pewno jest ładniejsza. To, yy, to mi się wydaje, że to jest, yy, to jest tylko i wyłącznie percepcja, nie? Że, że ta gra nie wyglądała źle yy, tam 6-7 lat temu, kiedy wyszedł do Outer World, ale jak sobie tak zestawisz jedną grę obok drugiej, no to widać wyraźnie, no nie wiesz że, że jest i ładniejsze tekstury są, i są ciekawsze animacje, i te i, i bronie mają więcej e, więcej um, elementów, nie tak się, się składają. No, wiesz, fauna i flora jest ładniejsza. Oczywiście czasami to, to jest... może wyglądać tak, że to jest jak, jak, nie wiem, No Man's Sky, a czasami no naprawdę jest takiego już ładniejszej gry, no nie? ale na pewno wygląda lepiej niż niż Starfield. On, ten, ona ma tutaj ten steampunkowy, dieselpunkowy sznyt w tym wszystkim i nie jestem wielkim fanem, tu też jest taki post-apo też klimat, nie, w tym wszystkim, ale nie jestem wielkim fanem niektórych strojów, nie, bo na początku to, to rzeczy, które znajdujemy, to, wiesz, nosisz najgorzej wyglądające rzeczy, ale ważne są statystyki i w jednej misji E, miałem zlecenie od, od takiego burmistrza, żebym coś tam zrobił i chyba obiecał mi, że mi da swój kapelusz, coś takiego. I to wiesz, wygląda jak kapelusz z takim, wiesz, cylindrem na, na, na metr i ci daje jakieś takie statystyki, które wiesz, no, no nie ważne, że wyglądam jak idiotycznie, albo mam, nie wiem, hełm, który wygląda jak maska spawacza, ważne, że są te statystyki. Nie Ale gram nie trzeciej osoby. Postaci. Tak, możesz sobie ustawić, że grasz trzeciej e, A osoby. A można. Mm. Można, można. I jest całkiem nieźle to zaanimowane, nie? Dużo lepiej niż wawał. Wawałd to, to była opcja, ale nikt nie, nie decydował się, żebyś grał tak, nie? Tutaj możesz tak grać. Ale ja y, no, staram się grać właśnie tak, że się bardziej wcielam w to, bo to jest taki RPGowy, więc... I też nie chcę patrzeć na tą swoją postać, która wygląda jak, jak jakieś taki nie skrzyżowanie y, jakiegoś spawacza z jakimś takim y, y, kosmicznym żandarmem, z jakimś takim śmiesznym... E, e, stroju, ok, no. wiesz, to nie jest długa recenzja, nie? Tam jest kilkanaście minut, także wiesz co, obejrzyj sobie ją, bo, bo wiesz, już masz wyrobione zdanie i bardzo możliwe, że ta przedpremierowa ten dostęp to, nie wiem, no ale to, to brzmi trochę, yy, no... Znaczy ja muszę to zobaczyć obrazku, drugą planetę, widziałam. wiesz, żeby mieć takie, mhm. y, takie odniesienie, bo ta pierwsza planeta jest taka... Yy, yy, tam nie ma takich gęstych zarośli, wiesz, tam jest wysoka trawa, nie, że na przykład jeśli chcesz się skradać w trawie, ale ona nie wygląda jakoś tak rewelacyjnie, wiesz, że nie czujesz się jakbym był, nie wiem, w jakiejś dżungli czy coś takiego. To, to jest na pewno poziom wyżej niż pierwsze Other Worlds, ale no nie oszukujmy się, no to nie jest poziom, nie wiem, Horizona, tam Zero Dawn, czy tam Forbidden West, nie, że to jednak jest, jest gra, która przez to, że no my tak funkcjonujemy trochę, nie? Że jeśli ona nie wybija się na takie zasady, ja mówię o sobie bardziej, ale chodzi mi o to, że jest tak, że percepcyjnie patrzymy na, na grafikę i jeśli ona nie jest lepsza, <śmiech> przepraszam, niż w ostatnia gra, w którą graliśmy, jeśli chodzi o grafikę, tak? To mamy wrażenie, że to jest grafika, która mogłaby spokojnie być na PlayStation 4, nie? Że, że przecież PlayStation 4 pociągła, no prawda jest taka, że, że nie, nie? Że to jest że to jest jednak e, Unreal Engine 5 nie? i on ma swoje bolączki, ale, ale, ale kiedy m, to są jakieś takie świat, wiesz, no, że Unreal Engine 5, jaki by nie był, to, to to nie jest zacofany silny, nie? że mogą ci się nie podobać wybory artystyczne, może źle to wypełniają, wiesz, tą, tą przestrzeń tego świata. I e, nie wyrażam jakby ostatecznej opinii na temat grafiki, e, tylko dlatego, że po prostu nie wiem, co będzie dalej, nie? Że, że na razie ten pierwszy świat jest taki, wiesz, w miarę przecięty, że, że są bardzo ciekawe miejsca, bo są wertykalne, jest woda, oczywiście nie możemy pływać, albo, nie wiem, mam ciężki pancerz, bo co wszedłem do wody, to miałem komunikat, że się utopiłem i, i tyle, nie? Ale, ale no jest, jest pewna wertykalność, mi się to bardzo podoba, bo, bo to miasto... Westport chyba tak się nazywa, jest tak zrobione, że ono góruje nad takim, takim takim zalewem, no nie, tam jakimś zbiornikiem wodnym, nie, I, i my jesteśmy dosyć wysoko, ale jak znajdziemy sposób, to możemy gdzieś tam zejść nie dookoła tego miasteczka, tylko właśnie z tyłu tego jest takie przejście, że możemy zejść, bo musimy coś zrobić, hmm. coś coś yy, wprowadzić pewien sabotaż, nie, bo chodzi o to, że jest tam pewien konflikt między tymi miasteczkami i jest taka jakby próba jakby dominacji pewnych sił i musimy też przekonać ludzi, żeby jednak wyprowadzili się z tego, że to jest dziura, że, że ci ludzie nie chcą tu mieszkać, żeby oni poszli i, i osiedlili się w, tym, w, tym, w tej, tej innej części tego, tej planety. No więc, więc robimy pewne rzeczy, które sprawiają, że jakby zachęcamy tych ludzi do tego albo, albo wręcz jakby zmuszamy ich do tego, że, że życie tutaj nie ma sensu, lepiej się wyprowadzić. Nie? Więc, no, jest dużo opcji, tylko fabularnie, co jest ciekawe, ten, ten, ten aspekt, że ja mam ten główny cel, tak? że mam ten główny cel yy, znalezienia tej osoby, która, która zdradziła, on sprawia, że nie mam problemu z tym, że czasami robię pewne zadania poboczne dosyć mechanicznie, bo uważam, że ten dziennik, który jest, on fatalnie on fatalnie odznacza, odznacza rzeczy, które już zrobiłeś. Jakby ja, on nie jest dla mnie czytelny, bo on jest jakby przeładowany tekstem i zamiast na przykład było zrobić taki, taki prosty, rzecz, że mamy misję, powiedzmy, zrób to i to. I jak zrobisz to, to on ci jakby pełnymi zdaniami opisuje, że zrobiłeś to. Ja nie wiem, czy to jest pełne zdanie, które mówi, że tak, zrobiłeś to. Muszę się wczytywać, aha. A nie, nie, nie, dobrze, czyli jednak tą część zrobiłem, więc y, co tam jeszcze mam zrobić? Aha, aha. I dopiero y, wtedy zaczynam jakby y, y, y, takie oldschoolowe podejście. Tak, tak, ale tak jak mówię, no, wchodzisz na mapę i masz mapę regionu albo danej lokacji i od razu widzisz, nie, że jeśli masz ten, to zadanie aktywne, to powinieneś iść w to i to miejsce, nie, i dopóki powiedzmy nie zrobisz tego, no to cały czas się podświetla, więc jakby to nie jest tak, że że, ale co ja mam robić? Przecież nie wiem w ogóle. No. Tylko po prostu y, czasami no nie y, gam trochę tak mechanicznie, że jakby mam z kimś porozmawiać. ok w tej w tej sprawie przekonać go. Widzę, że mi się podkreślają jakieś opcje dialogowe, super. Wiesz, gra jest zlokalizowana, ona jest w pełni po polsku. Oczywiście nie ma polskich y, y, dialogów. Szkoda trochę, no nie? Bo to niby jednak Microsoft, i oni. Przy, przy niektórych tytułach pokazali, że mogą, ale chyba y, to byłby za duży projekt dla nich, nie? Wiesz, co innego zrobić y, ścieżkę dźwiękową do, do Indiana Jonesa, a co innego do takiej dużej y, gry, gdzie, gdzie tych dialogów masz y, naprawdę multum, nie? I, i, i. A szkoda, bo bym się, lepiej bym się wczuł, wiesz, wiesz, znaczy bo automatycznie przez to, że sobie przedstawiłem na polski, to i czytam i słucham. I, i yy, nie, czy nie, nie, nie zmienić tak, że po prostu z, zmienię sobie interfejs na angielski, żeby nie czytać, nie? Żeby, żeby już tylko słuchać, nie. Bo jak mam po polsku, to automatycznie czytam. Nie wiem, dlaczego tak mam. Jest jakiś taki, taki problem. No. Więc pierwsze wrażenia, żeby już tak yy, yy, zakończyć tę ten, ten, ten rozmowę o, o, o Outer Worlds, mam pozytywne. Aczkolwiek yy, może być tak, że pogram jeszcze 10 godzin. I, i dojdę do podobnych wniosków, nie wiem, jak energik albo, albo ktoś, komu się ta gra w końcu nie podobała, ale ze to się nie zgodzę, że jest, że jest yy, złe, bo, bo mi po prostu pasowało. Tam jest taka misja, w, którym, yy, w której my musimy coś zrobić, podkonać powiedzmy tam yy, nazwijmy to arena, arena, tak? Jakąś tam grupę potworów, takiej lokalnej yy, f, f, fauny. I no tak, no to, to tam jest no ten jeden, jeden potwór, jest takim mini-bossem, że się tak wyrażę. Więc automatycznie on musi być gąbką na, na pociski. I mam mnóstwo pomagierów, którzy też, też cię atakują, więc musisz uważać. No ale masz tych kompanów. Tych kompanów możesz podnosić, jak oni padną, więc ta reanimacja działa. No i jeśli sobie jakąś taktykę zastosujesz, nie? Tutaj jakieś miny porozstawiasz, masz granaty masz spowolnienie czasu, masz taką umiejętność, znaczy masz kilka umiejętności, nie? ale na przykład jedną umiejętność tak, że wiesz, masz ten bullet time. No to wszystko wiesz sprawia, że jeśli do, dobrze z tego skorzystasz, to ta walka może być satysfakcjonująca, nie Więc yy, dla mnie Outer Worlds jest, jest, jest grą, dobrą, a, a ostatecznie to, to prawdopodobnie będę mógł się wyrazić pewnie, pewnie bliżej, nie wiem, podsumowania roku, bo pewnie też Będę sobie w to, w to wieczorami tak e, grał, aż, aż skończę, a nie wiem ile, ile tej, e, skończenie tej gry zajmie, bo też chciałbym zagrać jeszcze przed końcem roku w, w tego wampira, nie? Blood, e, Bloodlines 2, Vampire mm -hmm. The Masquerade, bo też słyszałem, że to jest taka gra e, na 20 godzin, że nie jest to tak dobra pod względem e, tej... tej um, tej swobody działania, tak, że, że, że ona jest bardzo ograniczona w tym, że właściwie tylko ogranicza się do walki wręcz, ale słyszałem, że fabuła jest całkiem niezła, więc no są takie aspekty, które, które nic sprawiają, nie, że... Nic nie wiedziałem, no, że... nic nie czytałem na temat, nie oglądałem na temat wampira, tylko tam jakieś tam na Twitterze się prze, prze, przewinęły raczej pozytywne opinie takie, że, że raczej takie bardziej w stronę fabuły o, o tak. opinię niż, niż mechanik. Mm -hmm. e, nie, to, to w ogóle ja nie grałem w pierwszego, w ogóle ten, ten wampir jest poza moimi zainteresowaniami, ja e, będę chciał mm, z tego rocznych, to tak myślałem o Jotej, żeby jeszcze zagrać e, Ghost of Jota, mm -hmm. e, tylko że no kurde, ja w zeszłym roku zrobiłem na 100% Tushimę i nie wiem, czy mi się chce. W sensie, no, no kurde, yy, wszystko mówi mi, że... Yy, że wróciłbyś do tego, że, że, że powinienem, ale no kurde, nie wiem, czy, czy, czy, czy nie jestem przypadkiem zmęczony, bo, yy, bo zaraz po Tsushimie w zeszłym roku też robiłem samurajskiego yy, track Yomi, od people can fly chyba to jest albo flying White hawks nie wiem mm -hmm. nie pamiętam kto to robił e, i trochę jestem trochę jestem zmęczony tymi e, samurajskimi klimatami e, natomiast e, jest jedna gra tegoroczna która gdzieś tam mnie interesuje i to jest też souls like w sensie no to by była bardzo monotematyczny tam moja końcówka roku, to jest ten Wu Chang. Eee... A, okay. I, i, I nie wiem, czy słyszałeś o tej grze. Też, eee... znaczy słyszałem ten się chyba dziewczyną gra, tak? Dobrze mówię, czy, czy się mylę? Tak, tak, tak, tak dobrze, do, dobrze mówisz. Czyli coś, eee... książę, coś... A Little bit, little bit. Eee... Z tego, co wiem, to, to jest to jest chińska gra eee, Souls-like, E, która została przez e, chyba Chińczyków zbombardowana e, podczas premiery e, bo przedstawia historię, jakąś historię z ich mitów, legend, podań e, w taki sposób, który się im nie podoba to jest alternatywna historia e, a i nasza bohaterka chyba morduje ich bohaterów narodowych, czy tam bohaterów takich mitologicznych, nie wiem. Bo to ciężko powiedzieć, no ale tam chyba się to im nie spodobało. Ale y, jestem ciekawy, bo tak, bo ominąłem Wukonga. Mhm. Y, z chińskich gier w zeszłym roku, albo w tym roku, to Anno Mutationen przeszedłem i mi się podobało. Mhm. I chciałbym sprawić coś jeszcze. i Ten... Włóczank wygląda bardzo interesująco. Jest tam fajny podobno rozwój postaci. Na zasadzie tam masz kilka rodzajów broni. Miecz, dwa miecze, krótkie halabardę, czy tam włócznie. I, I możesz sobie te punkty redystrybuować w ciągle, nie? że chcesz zmienić, nie chcesz już grać na przykład dwoma mieczami, chcesz pójść w jeden miecz to sobie tylko przerzucasz te punkty, ten respekt sobie robisz. To zabrzmiało no, na tyle interesująco, że, że pomyślałem, że może sobie to sprawdzę. Bardzo pamiętam pozytywne opinie też o Wukongu od Julesa i, i gdyby ta gra trochę staniała, to może bym sobie tego Wukonga kupił sprawdził, ale... Skoro jest tegoroczna gra jakaś, to może, może jeszcze mi się uda w tym roku zagrać, yy, ale był to naprawdę monotematyczny, monotematyczny druga połowa, bo to yy, Berserker Kazan i, i Stellar Blade i jeszcze mam rozgrzebane Lies of Pi, bo trafiło do, do plusa i zaraz zacząłem grać i tam powinienem też do tego wrócić. Yy. Yy. No, zobaczymy. Może, może, może. Ale to też znowu. Eee, w jakimś tam podobnym klimacie gra, co Jotay, nie? Mhm. Tylko, że nie Japonia, Chiny. I jakaś tam mitologia, nawet nie wiem jaka. Mhm. To tak by u mnie końcówka roku wyglądała. No ale to, wiesz, ja uważam, że jak masz na przykład teraz smaka na, na, na, na pizzę, pepperoni, to nie jest nic, nic z tym złego, nie? Bo może na przykład, wiesz, w następnym roku zupełnie pizza hawajska. I zupełnie w innym kierunku pójdziesz z tymi, ale ja też tak czasami mam, że, że po prostu jak mnie coś, coś zainteresuje, to później szukam coś, coś podobnego, a czasami jest tak, że y, odwrotnie, że w ogóle muszę sobie zrobić przerwę, wiesz, tak totalnie się odciąć od, od, od jakiegoś gatunku i, i, i szukam jakiegoś tego tak odskoczni, wiesz, jakichś, tak, tak jakiegoś resetu, nie? No to jest ten No i jeszcze dodatek do Robocopa jest, nie? Ja go no ten nie. Unfinished Business, no ja bardzo bym chciał w to zagrać, ale, ale, no po prostu dużo rzeczy wskoczyło, chociaż z tego co wiem, to, to jest taki dodatek, który nie jest długi, więc pewnie gdyby była jakaś promocja, żebym go gdzieś kupił jakoś taniej, to, to, to bym go sobie wcisnął i jeszcze, jeszcze dokończył, bo Rogue City, które chyba było na mojej krótkiej liście to chyba w tamtym roku, nie? Rogue City wyszło, nie? To, to... Nie, właśnie w e, 2023. No, no to, ale wiem, że było na, u mnie na pewno na, na, na liście, wiesz, e, takich tych, tych gier, które mi się podobały, nie? Bo to wyleciało ode mnie, bo ja też byłem przekonany, że to 2024, a ty mi mówisz nie, to był 2023 i część nagrania poszła. <laughs> nie wiem, czy pamiętasz. E, no, natomiast, to, wiesz, tylko relację. chcę powiedzieć, że wiesz, że koniec roku jest za 49 dni. To już naprawdę nam niewiele zostało. No na przykład nie zagrałem w jedną grę, która mogłaby być kandydatką do gry roku. Kingdom Come Deliverance 2. Skończyłem Zresztą. w tym roku jedynkę, ale już byłem tak zmęczony tym, tym średniowieczem, że, że musiałem właśnie, to był ten moment, taki, że mówię, nie, muszę teraz zupełnie coś innego, coś krótszego, coś, coś nie tak... Yy, angażującego, nie? Mimo, że z tego, co widzę, to kurczę, no, rewelacyjnie wygląda ten Kingdom Come za dwójeczka. No śliczna to po pierwsze, a poza tym ten taki ultrarealizm, co mi się bardzo podoba w grach, wiesz, taki, takie podejście, że yy, wiesz, ma, ma, te, te, te rzemiosło jest tak rozwinięte, że pewne rzeczy musisz robić. No, no chyba takim przykładem jak, jak o tym mówiłem, no nie? Że na przykład jak się waży mikstury. To, musisz każdy... znaczy, to później można zaoptymalizować, jak się rozwiniesz umiejętność, ale na początku jest tak, że masz ten stół alchemika no nie z tymi e, dmuchawami, nie wiem, e, kociołkami i musisz te rzeczy, składniki wybierać, spoglądać do księgi. Czy dobrze pamiętasz? Tak. I wiesz, tu wkładasz to, to, zamieszać, podgrzać, dmuchnąć. <śmiech> no taka praca, nie? Ja miałem w jednym momencie, musiałem zrobić ileś tam, zaważyć takich eliksirów. Już nie pamiętam ile dokładnie, i siedziałem i chyba dobrą godzinę, wiesz, ważyłem te eliksiry, nie? I żeby zrobić jakieś takie zadanie e, pod koniec. No ale generalnie wspominam e, Kingdom Come 1 bardzo dobrze i, i dwójka, w którymś którym momencie, ale to już dopiero po, po nowym roku na pewno mnie e, zagości. No. Ale drogi Rafale, coś jeszcze gra? Jeszcze grałeś, czy możemy zrobić taki e, krótki kącik kulturalny. Ja mam tylko co, jeden tytuł, musimy, ale cią... Damian, musimy kończyć. A, no dobra, czyli nie będzie końcika. ja tylko polecę ale... komiks, który ty y, y, y, y, wspominałeś na swoim Instagramie, Dylan Dog mhm. Batman. To jest komiks... Y, bardzo, bardzo fajna rzecz. Świetnie narysowany, bardzo mi się podoba gościnna, gościnny występ y, jednej z moich ulubionych postaci, ale te, żeby nie czytajcie po prostu y, y, opisu na okładce z tyłu, bo, to, bo tam jest to zdradzone, ale y, podoba mi się, że nie tylko Dylan Dogi, Batman, są w tym komiksie. Trochę zakończenie mi się nie podoba, ale może w następnym odcinku. W takim razie, jak będzie chwila, to dłużej porozmawiamy, ale ja generalnie polecam. Mi się bardzo podoba Dylan Dog, Batman, Ciennie Toperza, twardej Oprawie, bardzo, bardzo, bardzo, fajny komiks. Nie spodziewałem się. Ja w ogóle Dylan Dog'a nie znam i jestem W ogóle nie znałeś Dylan Dog'a? W ogóle nie czytałem nigdy no. Dylan Dog'a. No to jest taki chorgal włoski. Zjem. Wiesz, że 100, 100 chyba numerów, wiesz, tych komiksów, bo to są takie mm -hmm. czarno-białe, yy, króciutkie komiksy, Przez, ale to jest tak popularne, że po prostu każdy zna Land Doga w, w tym, ale to być może w No We przypadku. Włoszech jest w ogóle mocno rozwinięty yy, komiks, nie? Dużo, bardzo, bardzo bogata tradycja w zasadzie od yy, tam. Ale nigdy sobie... mi się nie kojarzyła, jak na przykład, nie, komiks francuski, nie, czy te frankofońskie, nie, że tam Belgia. A czy wiesz, nie wiem, czy, czy zwróciłeś kiedykolwiek uwagę, mając Kaczora Donalda, że Kaczor Donald, tam są same włoskie nazwiska i Kaczor Donald jest przepotężny w, we Włoszech. Ja tego nie wiedziałem, ale w zeszłym roku kupiliśmy Halloweenowego e, uh -huh. e, giganta. Tak? Tam już sobie parę, parę, parę historii, jak z córką przeczytałem. E, i zwróciłem na to uwagę, no bo później sobie przyglądając ten komiks, czytając sobie już samemu cały, mhm. to praktycznie nie wiem, czy tam był ktokolwiek spoza Włoch i wytłumaczono mi, że Kaczor Donald to jest przepotężny we Włoszech. To jest praktycznie każdy komiksiarz tam gdzieś zaczynając, czy coś to robił komiks z Kaczorem Donaldem i co ciekawe, bardzo widać to pokreste. W sensie te komiksy, one się bardzo różnią. To jest, yy, no, no jest, jest, jest. jest. Każdy ma tam swój styl i każdy trochę inaczej rysuje. Bardzo mi się to podobało. Nie, nie wchodziłem nigdy głębiej w ten temat, ale trochę poczytałem o. o i, i, u nich. Mm -hmm od międzywojnia komiks tam się rozwijał nieprzerwanie nie było, tak. nigdy nie był bękartem kultury o w ten sposób. Ale wiesz, że zrobiłem teraz eksperyment, wziąłem z półki yy, giga Skarb Inkaczek taki właśnie zbiór tych, tych historii i patrzę, tak, faktycznie scenarz Guido Martina, rysunki Sergio asteriti. i tak dalej, i tak dalej, więc yy, i później wziąłem jakąś inną historię i też jakiś Jakiś, e, jakieś włoskie nazwisko nie e, Carlo no ja Anaro właśnie, bo u jest? nas e, Karl Carbanks tak dobrze kojarzę ten taki ta kolekcja mm. nie jestem nie mhm. jestem Donaldowy mhm. mm. teraz pozwólcie sobie wezmę nie nie Carbanks mm. dobra Ten Banks to jest autor, czy? Tak, to jest yy, mhm. ten. Barks, Karl Barks. Karl Barks, yy, mhm. który, który właśnie jest tym najbardziej takim amerykańskim, najbardziej rozpoznawalnym yy, twórcą Kaczora Donalda i przygód. Karla Barksa jest takim wielotomowym e, cyklem wydawanym przez Egmont i chyba dopiero w tym roku chyba w całość wyszła, czyli tam powiedzmy jego wszystkie e, historie nie jestem na 100% pewny czy, czy, e, czy to, to, to rzeczywiście są wszystkie, ale, ale to jest wielotomowe grube, to mistrza, e, wielotomowe wydanie i i on mi się zawsze... Ja bym przekonany, naprawdę święcie byłem przekonany, że cały Kaczor Donald powstaje gdzieś tam, nie wiem, w, na Florydzie jest jakaś, wiesz, jakaś ekipa, która to rysuje, a tu się okazuje, że wiesz, że masa Włoszech jest tych jakaś Włochów, tak, tak Włoszech Tak, że to tam, że ten, ten Karl Barks jest yy, yy, rzeczywiście takim Nestorem, ale, ale... Gdzieś tam się okazuje, że to produkują we Włoszech kresownicy. Ale to jest komiks w ogóle, ten Catcher Donald to jest komiks, który zbudował potęgę Egmontu. I kiedy przestały Bardzo się TM Semiki sprzedawać, wiesz, ten super bohaterski komiks przestało się to, to Catcher Donald i też szczególnie trochę, bo oni do któryś tam numerów też dorzucają jakieś takie, wiesz, gadżety, jakieś śmieszne te zabawki czy coś takiego, to też na pewno napędzało sprzedaż. Ale teraz była afera z tym super kwenkiem, i mi się wydaje, że to też był taki problem, że, t, y, że y, tłumaczenie polskiej wersji było z niemieckiej, która była z włoskiej. I jakoś tam było tak namieszane, że im się pomyliły po prostu nazwy niektórych tych postaci. i tak dalej. I to, nie wiem, słyszałeś o tej aferze, nie? Tym z superkwękiem. E, nie, ale. No to ci Nie śledzę się. w ogóle. Nie jestem kaczorowy. Nie śledzę nawet, jak wiesz, jak jest jakiś news. Komiksowy. To była ofera dlatego, akurat... że oni wycofali ten nakład, wiesz, że to było tak, no, że oni po, to, że tam po prostu słyszałem, cofali, ale cały, to to... cały ten nakład ze sklepów bo, bo i zaczęli się kajasz, nie? Że, znaczy że nie Gdzieś tam że tam, że, że, że tłumaczenie y, nie było od tłumacza, tylko że sztuczna inteligencja tłumaczyła czy coś, nie wiem. Naprawdę powiem szczerze, nie, nie śledziłem tego, więc mogę y, teraz coś wymyślać. I że oni rzeczywiście wycofali, ale to wiesz, to tak rzuciłem okiem, że coś takiego jest i im wie, tam, co mi to obchodzi. Dobra. To w takim razie kończymy. Hashtag na, na zakończenie. A, no to... A nie, przepraszam, chciałeś Gdy... powiedzieć coś? O komiksie pogadamy w... I, i o rzeczach, które na przykład ja w kinie widziałem, pogadamy w przyszłym tygodniu. Tak, tak, tak e... bo, bo ja bym pewnie wrócił do tego Dylan Doga, więc żeby nie zapomnieć, przypomnijcie nam to hashtagiem Dylan. Hashtag Dylan. Wtedy będziemy mieć pewność, że się do końca. Bardzo dziękuję ci Rafale za, za rozmowę. Płynęliśmy po no meandrach. To. Podoba mi się ten fragment True Crime. To był dobry, dobry wstręt trend podczas rozmowy o Sterar Blade. Będę musiał później, jak będę to odsłuchiwał, zobaczyć, w którym momencie to, to się okazało. Ale, Znaczy... Pamiętam, ale chcę zobaczyć, czy, czy dobrze pamiętam. Więc dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. Ja Tobie również. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na, na wszystkich tych popularnych social socialmedowych stronach, komentować, klikać, polecać znajomym. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Cześć.